I witamy bardzo serdecznie w 107. odcinku podcastu Bezimienny. I standardowo za pierwszym mikrofonem będę ja, czyli Krystian Kender ze mną w studiu, będzie również, może będę robił pauzy. Rafał Domieski Cześć wszystkim, witam. I będzie ze mną Wojtek Kocja. Witam serdecznie. Standardowo nagrywamy w co drugi poniedziałek, po prostu co drugi poniedziałek, więc nagrywamy 26 marca w godzinach wieczornych 2017 roku. I słuchajcie, w, w dzisiejszym 107 odcinku powiemy sobie o dosyć takim, może ciekawym dla niektórych temacie, może nie. Otóż ze względu na to, że Wojtek jest z pc owcem a my z Rafałem gramy raczej na konsolach, to powiemy sobie coś takiego, co ja z, co ja z Rafałem chciałbym z pc na konsolach i czy ma prawo się to udać i Wojtek wam powie, co by chciał z konsoli. Na PC tach czego nie ma, i też czy ma prawo się to udać. E, czy w ogóle tak? Czy, czy, czy jest taka szansa, że ten tytuł wypali i, i, i w ogóle się dobrze sprzeda i, i będzie się dał, w niego dobrze dało grać. E, więc słuchajcie, to właśnie będziemy, o tym będziemy mówili w 107 odcinku. Po, a poza tym, a poza tym o różnych dziwnych, ciekawych rzeczach, na przykład o tym, co robił Rafa przez ostatnie dwa tygodnie. O Boże Święty, znowu mnie męczysz? Dobra, jeżeli chodzi o Giereczkowo, to to Pomidor, dalej brnę w, sam... <tok> w tym samym <tok> miejscu i męczę sobie te Watch ale w sumie to jest tak pozytywne, bo one mnie wciągnęły i postanowiłem je sobie czyścić, przez to tak się pierdolę z nimi długo, to to mówię uczciwie, bo zamiast lecieć tak jak wiesz, główny wątek, tak jak był plan, to to, to jakieś jakieś, wiesz, bawienie się trochę nie, w zbieractwo i, i w sumie dobrze chyba, że tak, yy, wiesz, postanowiłem sobie rozgrzebać to na drobne, nie? tą gierkę. Eee, no poza tym oczywiście tam kino, kino, kino, jakieś tam seriale. Eee, ciężko mi będzie nawet tak sobie przypomnieć, bo trochę tego było. Oczywiście był Pitbull nowy, bo, bo to była podstawa i wszelkie honory tam Wasikowskiemu oddajemy, że jest lepszy i w ogóle. No wiadomo, że to nie jest film idealny, tak, ale przynajmniej no, to jest właśnie, wiesz, tego typu, co co oczekiwałem. Kino. Czyli, kino. czyli tam, ee, R Rafale, R -R Rafale, no? ja muszę ci przerwać. Bo polecisz, polecisz i cię nie, nie dogoni po prostu e, Powiedz mi troszeczkę tylko, tylko takie rzeczy z tym pitbullem Jestem ciekaw Czyli to jest taki pitbull, stary pitbull, nie nowy pitbull I Czyli mam, mam na myśli Że na przykład jest mniej żartów Niż w tych co było ostatnio nie, no oczywiście, tutaj jakiś tam poziom, nazwałbym, nie wiem, powagi tego filmu, tak, mm -hmm. jest zachowany, wiesz, o, o wiele wyższy, tutaj nie ma jakiegoś, wiesz, tam łysego typa, który chodzi, wiesz, i rzuca jakimiś tekstami, wiesz, o, o kradzeniu butów i tak dalej, to co, wiesz, w trailerach zawsze na no, je, je, O, mówi, o, o jaki fajny staje, gołąb, nie? albo coś takiego. Tak, tak, tak, wiesz, tutaj y, oczywiście jest jakiś taki humor, ale to jest raczej, wiesz, ten, ten czarny humor, powiedzmy, policyjny, czy coś w tym stylu i, i Dorociński wiesz, robi ten film, nie? E, no, ja tak. Na pewno jest dużo Dody, więc to jest to wiem, to bardzo widziałem. ważne w kwestii odbioru, jak tam na nią reagujesz, nie? Bo, bo są ludzie, którzy po prostu jej nie trawią e, i na pewno wyjdą z tymi niestrawnościami, wiesz, z tego filmu, no bo jej faktycznie jest i sporo. Ja nie twierdzę, że ona tam jakoś, wiesz, źle gra czy coś, bo ma taką rolę i, i w sumie się dobrze w niej odnajduje, moim zdaniem tam nie ma co się czepiać też jakieś, wiesz, ultragwiazdy z niej nie robią, po prostu tam, tam ma być i taką sobie panienkę grać. E, mógłby ten film być jakoś tam, wiesz, troszeczkę bardziej wznośle, pociągnięty, wiesz, jakiś tam klimat psów pierwszych, czy drugich się marzy, ale to wiadomo, że nie są już te czasy, e, więc on jakąś tam ogólną taką konstrukcję i stylistykę takiego pociętego trochę, wiesz, w popieprzony sposób, jak, jak od Wegi te pitbule wszystkie ma, e, ale jakoś tam się to składa, powiedzmy, nie? To, wiesz, łapiesz się na tym, że kompletnie nie orientujesz się, ile czasu mija, wiesz, w filmie i po prostu od sceny do sceny, wiesz, nie wiesz, czy ja dzień, czy ja tydzień. Oni za chwilę nie. mówią, że ta akcja trwa już trzy miesiące. Mówisz, kurwa, myślałem, że to trzy dni, nie? <grym> wiesz, wierzę. są takie, są takie miejsca, nie? Że brakuje jakiegoś, wiesz, no ale może po prostu to tak ma być, no. Na tak naprawdę, wiesz, mówię o swoich spostrzeżeniach, a nie, że to są jakieś tam wielkie, wielkie wady. Stara się, on jakoś tam nawiązać. Do tej poprzedniej części Pitbulla. to nie mówię o, o tylko o pierwszej, ale i, i o drugiej. Gdzieś tam, wiesz, yy, wspomina aktorów tamtych, którzy, znaczy postacie, których yy, brakuje na ekranie w taki czy inny sposób, delikatnie, powiedzmy, tam fabułą, coś nawiązuje, coś się stara wyjaśnić, no ale ogólnie to jest odrębna historia. Yy... W miarę, tam, jak wiesz, podobnie jak ten pierwszy Pitbull, yy, zamykał się jakąś tam historią, co, co powiedzmy było dosyć głośne, strzelaniny w Magdalence. Yy, tak tutaj mamy, wiesz, głośną yy, aferę z Amber Golden w tle, jako, jako jakiś tam moment taki, gdzie wiesz, patrzysz się na ekran i mówi, o ja, mówili o tym w telewizji, to jest naprawdę jak dokument, nie wiesz. Takie tam, <śmiech> powiedzmy. Tak by, tak było naprawdę, wiesz, taka była historia, nie? To, to, to, taki jest zarys, wiesz, tego filmu, żeby on tak yy, wyglądał, nie? Tak samo zresztą było w tej drugiej części Pitbull'a, kiedy oni tam wiesz. Mafia Mokotowska, tak? Było coś takiego mówili w telewizji, no to, no dobrze, że nakręcił o tym film, nie? Dobry ten Vega jest. No, no, to tak wiesz, no to taka standardowa, dosyć, yy, standardowe założenie u niego. Eee, ale dobrze zrobił temu w tej serii powiedzmy takie zakończenie, no bo tutaj zakładamy, że to jest zakończenie, wiesz, z tym tytułem Ostatni Pies eee, aczkolwiek finał nie, nie domyka jakoś tutaj klamorą wszystkiego, tak wiesz, na, na amen dalej mamy jeszcze wciąż kilka żywych postaci i nie wszyscy umierają, nie? Mhm. Jest, jest ogólnie całkiem spoko i z tego całego chłamu, wiesz, gdzie no chodziłem na tego wege, bo bo, bo trzeba było pójść powiedzmy i, i z jakiegoś tam i obowiązku, i, i przymusu i tak dalej, nie? I powiedzmy no to obejrzeć. A propos mogę skomentować też, że ten serial botoksowy to jest wiesz, totalnie gorzej niż Pitbull pierwszy, wiesz, przecięty, tam jest sześć odcinków, ale y, nie jestem w stanie ci choćby jakiegoś dwóch wątków wymienić, które były rozwinięte poza filmem. Jedyny, który tak naprawdę miał dużo dokręconych scen i był opowiedziany jakoś tak od samego początku do końca, i w sumie chyba najwięcej jako czasu antenowego dodał, to był wątek tej dziewczyny, która się zamieniła w gościa. Tam była taka pielęgniareczka, która była tak naprawdę, wiesz, kiedyś dziewczyną, a zmieniła płeć i ona tam w tym filmie tam gdzieś, wiesz, kręciła się, nie? Koło mhm. dygantowej. No i, i tutaj pociągnęli ten wątek od pierwszego odcinka do ostatniego, wiesz, od kiedy ona była dzieckiem i tam jej rodzice nie rozumieli, wiesz, do, do, do ostatniego tam odcinka i jakiegoś zamknięcia historii, a, a cała reszta to w ogóle wiesz, ta ilość dokręconych scen to to jakieś wiesz, jakieś śmieci tam odnośnie tam pogrzebu rodziców, wiesz, tej tej dwójki rodzeństwa czy coś jeszcze. Praktycznie reszta to jest wiesz, jeden do jednego film, nie. No, tak. Yy, no i tyle, no. Pytanie, co dalej tam będzie? Czy to będzie kontynuowane? Tak jak wiesz, był dokręcany Pitbull, czy nie? Czy, czy poleci wiesz teraz raczej te kobiety mafii? Przecież mają mieć kontynuację, bo przecież już to było zapowiedziane od razu w jedynce, więc myślę, że tam się ekipa będzie kręciła i, i coś robiła. Mhm. No, no, dobrze, dobrze, więc, więc w tyle. W, w, w takim razie, Rafale, pójdę. pójdę A i, wiesz, że jeszcze, bo fajnie, że był to jest służby. Dobre. Służby specjalne jeszcze były w EGI, nie? No to, to, to, to tak, to no. ja, ja już to oglądałem. No, i no, mówiłem, to, tam, że no to dawno jest... temu, okej, okay, tylko ta, tam była ta sama kwestia, że wiesz, tutaj weźmy kilka elementów politycznych i jakiegoś lepera tam i tak dalej, nie? I wrzućmy to wszystko, wiesz, do, do filmu. Będzie fajnie wyglądało, wiesz, jak prawdziwy, nie? Aha. Mhm. No, no tak. to tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam ciekawe... Tylko, tylko, no. tylko jeszcze jak pamiętam, służby specjalne Akurat były niezłe, no. mi się to, mi się Ale ja nie mówię, że były dodało. złe. Aha, no. pierwszy też był niezły. No dobra, okej, okay. masz I... no, rację. pierwszy też był niezły. Właśnie chodzi mi o kwestię tego, że, że, to jest gdzieś tam w konwencji tego całego wiesz, nie wiem, autora i jego licencji, Jak to mm -hmm. tylko określić. No dobra. No. A, czyli, to... czy to wszystko, Rachole? Czy coś jeszcze? To... No. Powiem Ci, że sporo jest tych filmów i nie wiem, czy czegoś nie pominąłem. A, byłem y, na tym, to jest dobry film, kurwa, czemu ja nie potrafię tak, wiesz, nie zapisałem sobie, przepraszam was bardzo, na tym Oscarowym, y, Free Billboards on Edding Road, czy, czy jakoś tak się y to y nazywa. I y y oglądałem dwa dni temu też Rafale. No, i ci, tam nie wypowiadam się na temat Oscarów, ale jako film to mi się to bardzo podobało i uważam, że tak się poczułem trochę inaczej niż, niż jak te wszystkie wiesz, mózgi, które gdzieś tam ostatnio oglądałem. Cały jakiś tam zamysł na ten film mi się bardzo podobał, odpowiadał, może poza tym, że tam finał postanowili zostawić otwarty niż zamknięty, ale no, ale to, to bardzo dobrze, bo, bo to nie jest akurat ważne, jak to się zakończy, czy nie, jak to się bo nie to, to zakończy. Jest to, chodzi o to, jaką ty masz interpretację po tej stronie, patrzysz, jak sobie tam powiedzmy, patrzysz na poszczególne postacie, jak się zmienia ich odbiór w trakcie tego filmu, jak ty się łapiesz na tym, że zależnie od sytuacji też jakoś tak się dopasowujesz do tego, więc yy, to jest fajne, bo jakoś tam faktycznie można go poprzeżywać trochę, nie? I, i tego brakuje, wiesz, nie, nie oglądasz go tak sobie bez emocji. I w, w ogóle to jest ten, ten film dla mnie osobiście, to jest bardzo dobry przykład filmu, w którym możecie słuchajcie, może, możecie mieć jakąś beznadziejną fabułę, no nie, nie wiem, dziecko zgubiło e, ołówek i słuchajcie, i cała opcja polega na tym, że jeżeli ta fabuła będzie w miarę niezła, będziecie mieli dobrych aktorów i dobrą reżyserię, to będzie bardzo dobry film. Niezależnie od, czego, od tego, o czym on jest. Bo ten film nie powala ogólnie jakąś tam w tym, o czym to jest, ale ale wszystko obok, wszystko jak to jest zrealizowane i kto tam gra, i jak to robi. Powoduje to, że że ten, że ten film się tak zajebiście ogląda, że, że po prostu wsiąkasz dwie godziny, o oh, kurwa już koniec. I, i po prostu to tak ten film jest. To, ten film jest o niczym. I ja i w sumie, w sumie z tego filmu będę pamiętał tylko tytuł. E, i, i, i, i zrobił robotę I Ja, ja, ja, ja się, to, to po prostu pokazuje jak bardzo łatwo łat, jakimś takim niskim kosztem powiedzmy finansowym można e, nagrać bardzo dobry film, który powiedzmy Bo e, tam się dzieją wygrał. jakieś wydarzenia dookoła, tam te, te billboardy tytułowe, które są i, tak. i no od samego początku do końca no tam oczywiście jest wielkie zamieszanie ale nic się nie dzieje, nic nie wyjaśniają i tak dalej, ale to całe zamieszanie dookoła, no, które tam jest takim jest, nie wiem, cyrkowym trochę aż wręcz. I to też trochę powoduje, bo tam jest kilka odniesień do tego, że to jest wiesz, yy, yy, yy, okolice jakiegoś tam, nie pamiętam dokładnie, w którym to jest stanie. Ale tam też mhm. niedaleko Idaho, ogólnie południe Ameryki, wiesz, i że tam jest specyficzny klimat, nie? To, to tam dalej, wiesz, cisną po czarnuchach, nie? I tak dalej. Policjant idzie i komuś wpierdoli i, wiesz, nikt mu tego nie robi, ale nie mówimy tutaj przecież o dużym mieście, tylko, wiesz, o, o małym miasteczku, gdzie się wszyscy znają, nie? I, i tak to oglądasz trochę, wiesz, też się patrząc, że, że są takie miejsca, wiesz, w sumie, gdzie to dalej, dalej powiedzmy tam może być, nie, bo to zawsze gdzieś tam jest przedstawiane w kategoriach, u, Nowy Jork, brutalność policji, wiesz, wielkie miasto, Los Angeles, nie, i tak dalej, a, yy, a tam z kolei, wiesz, jak to wygląda w takiej zabitej dechami dziurze. Dokładnie, więc y, myślę, że z Rafałem może, możemy się zgodzić, że ten film jak najbardziej wszystkim polecamy. E, tak i naprawdę można się zdziwić jak z czegoś prostego można zrobić zajebisty film e, i, i ja miałem takie odczucia hmm. Rafale coś tam jeszcze? wiesz co chyba niczego nie wyciągam teraz mhm. dziękuję za głos, Wojtku co u ciebie? E, tak u mnie no więc e, jeżeli chodzi o grany zawsze co zaskoczony coś... jest to się nigdy nie zmieni jeżeli chodzi o to, w co, w co pogrywam, to w zasadzie tylko Vermintide, bo gram w niego namiętnie i, i absolutnie mi się nie nudzi. Na liczniku jest już kilkadziesiąt godzin i naprawdę no, nie, nie ma nudy. Jest Aha. parę takich rzeczy, które w tej grze mogą powodować e, takie trochę zdziwienie, ale o to nie w ogóle nie wpływa tak na pewno przyjemność grania. Chodzi tu konkretnie o e, szansę na wydropienie takich przedmiotów kosmetycznych bo generalnie w Vermintide tak jak żeśmy ostatnio gadali tam jest taki motyw z, z otwieraniem skrzynek i po każdej misji o, dostajesz skrzynkę, która jest odpowiednio przystosowana do twojego poziomu to znaczy, jeżeli grasz na poziomie rekrut dostajesz skrzynkę, gdzie ten hero level max hero power, przepraszam maksymalny jest 100 <śmiech> przepraszam jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o tam następny jest, oj, zapomniałem teraz, weteran. Weteran to tam mhm. jest 200, no i potem jest ten Champion 300 i potem jest jeszcze ten legendarny. No i generalnie dowcip polega na tym, że zbierasz coraz to lepsze przedmioty, to fakt, ale, ale nie dostajesz w ogóle kosmetyków, bo w, w, tym, w tym powinny też dropić że przedmioty kosmetyczne, które w ogóle nie wpływają na twój na twój jakikolwiek poziom, na nic nie wpłynę, tylko na wygląd, ale wyglądają, jak już dropną, to wyglądają niektóre naprawdę kozacko. Tylko, że drop jest taki, że ja na kilkadziesiąt godzin gry mam jeden taki drop. Jeden taki o. drop. Oseks, który ma tyle samo, ile ja godzin, nie, jeszcze mu nic nie dropło. Więc to jest trochę przerażające, nie? Bo, bo wiesz, masz tam czterech cztery, cztery bohaterów, każdy z nich ma trzy klasy postaci i dla każdej z tych klasy są osobne te dropy kosmetyczne. Więc jak jest, jaka jest szansa, że coś się dropnie? No tak mała, że ludzie naprawdę robią o to trochę gówno. Znaczy nie gówno burze, tylko burze o to po prostu robią. No ale bo, to. Bo no dobra, no. Nie ma co dziwić, nie? Ale to, to, to wojtku, twoim zdaniem. Znaczy dobra, no, no czyli można powiedzieć, że tam, nie wiem, rozegrałeś te 50 godzin, tak? I, i, i, miała, i, i tylko raz ci wypadło. Twoim zdaniem to jest dobre, czy nie? Bardzo niedobre. Bardzo niedobre, a teraz poczekaj, poczekaj, niedobre. poczekaj, to, bo, bo, ja, bo ja tylko chciałbym się odnieść do Diablo, nie wiem czy pamiętasz jak te legendarne przedmioty wypadały w dwójce, a jak wypadają w trójce I moim zdaniem osobiście w trójce wypadają zbyt często, a w dwójce wypadały bardzo rzadko, ja naprawdę te też rozgrywałem bardzo dużo godzin i oczywiście później, później się farmiło, chodziło tam, gdzie trzeba, żeby one wypadały i, i, i po prostu w kółko się robiło, jeszcze były boty, powiedzmy, ale to było moim zdaniem lepsze, bo teraz... Tam... Ale to nie były przedmioty kosmetyczne, tylko to były po prostu przedmioty, które dawały ci zajebistego busta w rozgrywce i no, no jest to, no no tak, one tak, też tak, fajnie tak, wyglądały, tak, tak, tak, to, no tak znaczy... to fakt, ale one po prostu robiły robotę swoją, one to były narzędzia mordu. A tutaj to jest tylko wygląd. W Wojtku, a może ty przez przypadek je kupiłeś i nawet o tym nie wiesz? Co przez przypadek kupiłem? No bo te przedmioty kosmetyczne można kupić, tak? W tej grze? Nie, nie, one mogą tylko dropnąć. A czy nie można ich kupować? Bo ha, nie, myślałem, to... że już jest właśnie mikrotransakcja z tym związana, że można to już kupić. Nie, nie, nie, można, może ci to tylko dropnąć. I ci, którzy grali w jedynkę, dostali pakiet takich też, jakby tych skórek. Mm, takich elementów, bo to tak naprawdę nie są całe skórki, tylko tam jest podział na kilka elementów w resztunku no więc ja dostałem jeden helm na 15 postaci, którymi grałem dostałem jeden helm. wiesz to trochę co nie, nie, na nie jest fajne, a spójrzmy na gry, które robią to dobrze i to, jest, to są między innymi w zasadzie te moby wszystkie gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę nie, bo wiesz o co chodzi, że tutaj w tych grach zresztą nie ma takiej Ale to nie, to nie to jest mowa. To nie, to nie jest mowa. Nie, nie możesz tak mówić. To nie jest gra za darmo. Każda mowa praktycznie jest za darmo. kosztuje. nie no kosztuje... czekaj, dobrze, tylko że tam możesz je sobie kupić, nie? Możesz kupić sobie skrzynki, skórki i tak dalej. Ja nie o tym mówię, ja tylko mówię o mechanizmie. Mhm. Chodzi o to, że ludzie, którzy kupują sobie, którzy przechodzą grę i poświęcają ileś tam godzin to wydaje mi się, że... A wiesz, a są tacy, co mają 200 godzin na liczniku i nic im jeszcze nie, dropło, nie? To wystarczy poczytać fora. I nawet twórcy już widzą, że to chyba jest jakiś problem jednak i trochę przegieli pałe, Bo naprawdę, wierz mi, jeżeli masz 15 postaci do ubrania no, no. i masz 70 godzin gry i masz jeden hełm, to to nie jest dobre. To to naprawdę nie jest dobre. A poczekaj, to... że, że, że jeden, ten jeden hełm Każda postać ma taki sam i wyglądają wszystkie tak samo? Nie, ten, nie, ten helm jest tylko do jednej postaci. Nie możesz go założyć na każdą postać. On jest przypisany tylko do jednej postaci, tej, która otworzyła skrzynkę. No, no tak. I, I tak było też wcześniej. Podobnie było wcześniej. I, I no dobrze, no ale w takim razie każda z tych postaci ma jakiś tam inny swój hełm, tak? Nie, jest jeden hełm. Nie, powtarzam jeszcze raz. Na wszystkie pięć postaci jest tylko jeden masz, hełm, a cztery masz, postaci pięć, nie mają pięć, hełmu? Jeden hełm i wrzucają poder. do niego, wiesz, pety. Piętnaście, jest piętnaście postaci. Jest tak, Inaczej bo są bohaterów. subklasy, po trzy, ja wiem. Tak, po trzy i każdy z nich ma osobne skórki. To nie jest tak, że to są jedni bohaterowie. To są osobne w ogóle klasy. Więc jeżeli mi dropną hełm konkretnie na Krubera, a konkretnie na jego trzeci wariant, to tylko ten trzeci wariant może ubrać ten helm, Rozumiesz? Rozumiem. Tylko on. No, no więc, więc na 15 możliwości, to nie jest tak, że teraz ja ten hełm, jak na no UFC, no, no, to będzie inny, albo coś ten. To jest po prostu... No do dobrze, no tylko. ale, ale, ale tak, jest, tak jest też w RPGach, tak? No i... i... No nie każdy. no czy dobra, no ja, ja rozumiem, że dla ciebie to jest fajne. Dla mnie to nie jest fajne. I po... ale znaczy, jest ja, ja nie mówię, że to jest to fajne, już... ale ja nie mówię, że to jest aż takie złe, yy, o czym inaczej, mówisz? chodzi bardziej chyba o ilość lutu, które tam wypada, nie? Który, wiesz, no może tak, coś no. spożytkować dodatkowo. To jest zawsze coś, co, co powo powoduje, że chce ci się, nie wiem, biegać, czyścić mapę. Yy, wiesz, nawet jeżeli, powiedzmy, tam wątki jakieś są, wiesz, mniej porywające, to biegasz, zaglądasz do każdej skrzynki, pod każdy kamień, żeby może coś tam jakieś znaleźć Mlerstwo ciekawsze, nie? Może coś wiesz wyjątkowego, nawet jak masz już dobrą broń, nie wiem, skompletować jakąś zbroję, wiesz, czy coś w tym stylu. A, a jeżeli tutaj jest tak, że zdobywasz cały czas to samo i powiedzmy masz czym wiesz tam latać, z tego co pamiętam, jak gadaliście o tym, to mm, tam te wszystkie broni i statystyki nie wpływały na wygląd, tylko ten wygląd musiałeś właśnie sobie dodatkowo wyskurkować, tak? Tak. Eee, Właśnie się wszystko dobrze. o rozchodzi, że brakuje tego jednego elementu i jest w nim ciągły wielki niedosob, bo wszyscy mają te same to tego ale, ale poczekaj, możesz grać w sukience, jak chcesz grać w sukience. No, mniej więcej. Czyli, czyli nie po, więcej. po prostu powiedzmy, że jedna klasa postaci może wydropić tylko i wyłącznie jeden hełm, nie ma innych hemów wszystkie wyglądają tak samo dla tej klasy postaci. A, Trudno powiedzieć, bo na razie dropi tego tak mało, że nigdy, nikt chyba nie jest jeszcze dwóch hemów Wiesz, w zasadzie nie wiadomo. Znaczy, ja ci powiem Ale szczerze, to... że, że ja nie widziałam, ja przez całą tą grę, no. a grałem już, wiesz, no ileś tamtych gier, jednak zrobiłem, no powiedzmy, że jedna rozgrywka to nie wiem, jest od 15 do, do 20 minut, jak nie wiem, no, to nie. mniej więcej. No, to ja nie widziałam. Za za zadać pytanie, bo. Się, no, Jakoś tak super, ja was nie słuchałem, jak recenzowaliście tą grę, nie, no, ale w oczywiście, no. gry multi i online, nie? No to, to jest ten motyw, że ty sobie tą swoją postacią, z tym swoim zajebistym hełmem y, możesz biegać i się pokazywać innym w jakiś sposób? Na rozgrywkach multi? No, tak to działa, bo ty po prostu Tak to, działa. To tak chodzi to działa. O to, że... Czyli krótko mówiąc, tak. jak znajdziesz ten hełm, to oni mogą ciebie wybrać na nowego Jezusa i dać ci berło i tak dalej, bo no, no, jesteś nie. jedyny, który masz lepszy hełm i stwierdzą, <laughs> że jesteś królem w ogóle nie. wszechświata. Nie w tej grze. Może, może gdyby to było MMO, to może, ale tutaj chodzi o to, że to, ta gra polega na tym, że łączysz się w czwórki, masz czteroosobowe drużynę no i to masz randomy, no chyba, że grosz ze znajomymi, nie? Więc, ale nie, nie, masz, nie, masz, nie to... masz od razu takiego szacunku na dzielni za fajny dres? Wchodzisz z tymi właśnie, randomami, właśnie, a oni co? ci mówią, o kurde, jakie masz adyki. Wiesz co, właśnie, tak by było, gdyby to działało. A tutaj jest tak, że niestety, ale wiesz, gdyby to działało tak, że masz coraz to fajniejsze sprzęty z tym Hero Power i potem powiedzmy na tym poziomie, już tam yy, poziomie Champion, nie, masz jakieś takie fajne rzeczy, a na legendzie to już kurwa, naprawdę, takie, że to jak legenda to od razu się świeci, że jak psu jajca i wiesz, przychodzi i każdy łoszacą przyszedł legendę, nie, bo ma te dropnął mu ten helm, nie, albo tam jakieś kurde klapki przeznaczenia, nie, to wtedy by to działało. Tylko, że tutaj jest tak, że już ludzie pisgają te legendy, rozumiesz i i nic, Dobra, nie, ale wciąż I nie mają jesteś żadnego, jedyny, który ma wyjątkowy helm. Ale ja mam wyjątkowy helm i dropnął mi nie na ani na czempionie, ani na jednej <śmiech> <tylko śmiech> postaci. Wiesz, po prostu przypadek, zupełny przypadek, okay, a one, bo one, po prostu one... o, tak się złożyłem. On nie one... jest tak, że Dobra. jest szacun na dzielni, bo, bo jest największy dres, tylko jakaś tam no. pizda ma po prostu oryginalne dresy, tak. bo, bo coś no tym tyle stylu po prostu, i... nie? I to <glamy> się, mu, się, mu, się, mu się trafiło się ślepiek kurzy ziadno trochę, na takiej zasadzie, nie? A... I to nie jest tak, że jak. Wiesz, gdy właśnie o to chodzi o ten efekt, tak? Że odpalasz sobie grę, wchodzisz, patrzysz, a ten koleś, wiesz, jakiś taki kurde zbroja taka, że panie, nie? że, że Miecz to taki kozak Maślak, nie? że jakaś aura tam ognia nad nim nie i to tego nie ma po prostu bo każdy wygląda tak samo i no i tyle nie i, i tego brakuje wiesz że jak ktoś już pizga legendy to fajnie jakby to gdzieś miało też ten ale, ten oddziel ale, tak jak no, was widzicie, widzicie? Tak w sensie Diablo padł, jest... padł dzisiaj no, czekaj czekaj, no. czekaj padł dzisiaj ten argument w Diablo nie? no to powiedziałeś, że w Diablo przecież też tak jest że ta legenda no okej okay. w dwójce niech będą te legendy w dwójce ale w, ale w trójce... Trójce to jest już, już, jest już tylko... wy Czekaj. wypadają co, co pół godziny wypadają tak, takie tak, Ale Ale Chcę na coś innego zwrócić przy... uwagę, że no. w większości RPGów i hack and slash i w tym wszystkim, na początku jesteś takim obszczymurem i wiesz, masz tam gadki po prostu z, z i tak dalej i, i, i pisgasz tam dachówką, nie? No i fajnie, nie? I po prostu wiesz, że za 4 godziny będziesz trochę inaczej wyglądał, a już ten, a tam jakieś legendy i tak dalej w dwójce, jasne to było fajne, no to gdzieś tam po iluś godzinach trzesznie ci legenda, no to jest szacun, ale mimo to, jak już to legenda ci dropnie, to nie jest, to nie masz dalej gaci złopianu i nie pisz, z tym, tylko już jesteś jakiś tam jednak koksem, fajnie wyglądasz. I taki pi pierwszy level, a, a 50 to jest różnica. A tutaj tego w ogóle nie ma, nie ma żadnej wizualne wizualnego progresu nie ma, i drop rzędu promila jest zbyt niski po prostu, bo jeszcze to nie jest tak, wiesz, ten hełm wygląda fajnie, ale tak naprawdę no, możesz go nie zauważyć nawet, nie? O to chodzi, Ej, Chłopaki, mhm. mam no, dobra, randomowy bo... temat, który chcę, żebyśmy roz. Ale poczekaj, bo, bo ja nie, nie, nie no, skończyliśmy jeszcze, jeszcze tego chcesz? wątku. Ja jeszcze chcę mu coś powiedzieć. Ja w ogóle A chcę ja mu ja powiedzieć cztery różne gry, rzeczy. Nie? Zobaczcie, jak ma się do tej gry konsolowiec, patrzcie ja, i pecetowiec, patrzcie, Wojtek. Wojtek musi ładnie wyglądać, on musi właśnie Oczywiście. ładnie prezentować, jak będzie tam chodzić, Oczywiście. a ja mam kompletnie na to wyjebane. Naprawdę, właśnie, czy ja, czy ja będę miał pleb. czerwony chem, czy niebieski, czy żółty, czy będzie mi się świecił, ja mam to w dupie. Ważne, żeby Słuchaj, ten chem ja był myślę, zajebisty. Słuchaj, właśnie to różni elitę od plebsu. Nie, nie nie, nie, nie Wojtek, a, nie no... No właśnie, no bo ty jesteś nauczonych z tych mobków Że ty musisz ładnie wyglądać chwila, I sobie kupujesz nie, tych lolu nie, nie, nie. lolu kurwa Te, te, te, te, te, nie wiem, te skórki i to wszystko gdzie Dla mnie to jest w ogóle jakaś nowość Ja w ogóle Christian, nie wiem o czym on w ogóle nie, do mnie mówi I Christian, on musi ładnie nie wyglądać A ja mam to w No jak, Nie zgodzę się z tobą, bo to nie jest fest, A ty w ogóle nie znowu, grasz w multi, Rafał To, to, to, to, to Dobrze, w ogóle jest kosmos. Ale to, że nie gram w multi Nie znaczy, że się nie przejmuję tym, jak wygląda moja postać Bo nawet biegają Albo twój pusztok tak? I nawet za czasów no jeszcze, wiesz, GTA, yy, bodajże w trójce to nie było, ale w San Andreas weszło na grubo, jeżeli chodzi o ubieranie postaci. I już od tamtych czasów, yy, wiesz, ubieranie postaci pod jakiś tam, powiedzmy, swój styl, swój gust, yy, było ważne, nie? Yy, na mm -hmm. początek to była, wiesz, domena jakichś sklepów, czy, czy coś w tym stylu, czy w RPG-ach znajdowania różnych rzeczy. Yy, bardziej właśnie ta losowość tego lutu, wiesz, tutaj division przecież, ile tam było, kurwa, ciuchów i tak dalej, to po prostu głowa mała. I, I praktycznie dlatego tego lotu się tylko w to grało. Nie te, wiesz, całe dnie, godziny, czy tam cholerne rajdy, bo no, tam było typowe multi. Ale ogólnie to jest ważne tak samo na konsolach, jak i na, na, na PC-tach. Oczywiście Moim zdaniem, można nie, nie zwracać na to całkiem y, uwagi, ale wiesz, ja nawet grając w Wiedźmina sam dla siebie, y, zbierałem <laughs> wiesz, kolejne jakieś tam y, zestroju, stroju, który mi się podobał i który się upgradeował. Y, te, te, te, te, te, te, boże, jak to się nazywa. No, żeby cały strój Wiedźmi zebrać. Wiedźmińskie Rysztunki, tak? W Wiedźmińskie Rysztunki, konkretnie tam kota mi się najbardziej podobał, bo to jest z pierwszej... No, e, fajnie, bo mi się nie dziwię, pierwszej... to było O Boże, czy wygadacie no, normalnie jakbym jakbym wszedł do jakiegoś, nie wiem, w sklepu i z babami gadał, w co mają się ubrać. Uspokójcie się, dobra? Zobaczcie, jak, że... Od, jak ja zainstalowałem, a jeszcze jak zainstalowałem jak zainstalowałem dodatek w postaci krwi i wina, gdzie wprowadzili opcję malowania rynsztunku i tego swojego kota, wiesz, wykręcony na maksa rynsztunek mogłem sobie jeszcze, wiesz, pokolorować w, na jakieś tam lakiery dowolne, no to przecież było super, bo wreszcie, wiesz, biegałeś takim Wiedźminem, jak chcesz, jak ci się podoba, on tam na przerywnikach mhm. wyglądał jak kozak, dzięki temu bardziej. Yy, i, I to było spoko, wiesz, bo nie, nie biegałeś jak frajer, nie? Mhm. a całą resztę, wiesz, rzeczy mogłeś sobie sprzedać. No to jest ważne, żeby to było, no. Ja bym nie widział sensu gry, jeżeli cały czas grasz, wiesz, robisz to samo, yy, gdyby po prostu ona cię w jakiś sposób nie nagradzała, bo to dokładnie jest to samo, co odblokowywanie jakichś, wiesz, nowych samochodów, czy, czy no tak, ale... skórek, czy części tuningowych w ścigałce. To jest dokładnie ten eee. sam motyw, że się, wiesz, można gdzieś tam yy, czy samemu przed sobą, czy przy czymś, wiesz, po, połechtać trochę, nie? Mhm. Nie, nie, nie wydaje wam się, że po prostu e, kiedyś tego nie było było w porządku, bo nie było kiedyś tego. Czy graliście w jakiegoś e, słabo? kiedyś ludzie doruszczą. No dobrze, ale w, bez przesady, chciało, bez przesady, bo mi to osobiście nie jest potrzebne. Nie wiem, gram sobie w jakiegoś gadowora, wiem, jak on wygląda, wiem, jak wygląda e, kratos. I on będzie tak wyglądał przez całą grę. A czy po drodze mogę mu zrobić kucek, mogę go pomalować w inne szlaczki czerwone, e, czy nie wiem, założyć mu inne spodenki? Boże, ja mam to kompletnie w dupie. Wywalo, wywalone ale mam w na to. Ogóle, ale ty w ogóle mylisz się o to poglądowe? Nie, nie, nie, ale do, ale, z, ale do tego to dążę. Słuchajcie, do, do tego to dążę. Bez nie, przesady, jeżeli Wiedźmina, wiemy jak wy, wy, wygląda Geralt Olman, tak? No, Wie, wiemy jak on wygląda, widzimy go na okładce i jeszcze go, z nim można robić milion rzeczy, ale to po co? Na Nathan Drake, przebierać Natana Drake'a w jakieś ciuszki Jezu, albo... no Chrystus, po to? Nie, nie, nie, nie. Dla, dla, dla mnie... Dla mnie... Ale to Boś, dobra, no to co, co ja rozumiem, że dla ciebie jesteś, że tak, wyjątkowy. No. jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowy, nie, bo, ale Ciebie to nie interesuje, a nie. Gra, normalny gracz lubi, jak mu po prostu ten wirtualny penis rośnie. No sorry, no tak mamy. I większość ludzi tak ma, no. Jeżeli grasz w gry, powiedzmy, wyścigi, tak? No, ale wyścigi jest troszeczkę jak... inaczej. To, to jest Aha, jednak troszeczkę inaczej. czym jest inaczej? Bo jednak... Co jest inaczej? Nie, nie, nie, nie, nie, bo... No, no, no, no, no, no, no. no. Przypomnę tylko, że gra, która y, wprowadziła pierwszy raz możliwość czegoś więcej zrobienia niż y, zmiany kolorów samochodu, który wybierasz, czyli Speed Underground z Underground. możliwością naklejek, tuningu pod siebie i tak dalej, to po prostu była takie nową, taki hicior, tak po prostu niesamowicie się to przyjęło, że, że głowa mała, tam całe strony po prostu ze zdjęciami, to jeszcze było w czasach, kiedy zdjęć nie było wrzuconych, tylko print screeny się normalnie wrzucało i to jest potrzebne po prostu, bo to jest kolejna fajna rzecz, która wiesz, wydłuża rozgrywkę, nie, ee, nie ważne czy te części zdobywasz, kupujesz, odblokowujesz, czy, czy gdzieś tam znajdujesz, tak, to, to nie ma znaczenia, ale ważne, żeby one były, żeby dawały Ci wybór, bo wtedy widzisz jakiś sens powiedzmy w tym, że dobra, jeszcze program 3 trzy wyścigi, to może mi jeszcze coś fajnego w Padnie albo coś. No. Ja no, ale zawsze lepiej zrobić nikogo dostęp, zwłaszcza w multi. No. Ale nieważne, no, można, można sobie lubi lubić różne rzeczy, ale ważne, żeby był wybór. A tutaj tego wyboru nie masz, bo masz tak, postać tak. z góry wiesz jakąś zdefiniowaną i przez 200 godzin gry zdobywasz jeden hełm. No kurwa, no to, to przecież naprawdę nie ale... ma Dlatego ja jestem bardziej zdania, znaczy ja bym bardziej poszedł w stronę Diablo, że na przykład wychodzi wam ta legenda, powiedzmy jakiś tam zajebisty przedmiot i ona się świeci jak psu jajca, nie wiem, zmienia kolor, robi się dodatkowa chmurka, czy nie wiem, czy, czy cokolwiek, czy pojawia się przy was, nie wiem, jakieś zwierzę, dajmy na to, jako przykład. I ja wiem, że o kurwa, on ma tą, ten przedmiot na, nie wiem, na spodniach, na nogach, na głowie, obojętnie gdzie. I ja wiem, że już ta, ta, ten przedmiot jest zajebisty. Ja wiem, że koleczka jest zajebisty. I on nie musi mi kupować, nie wiem, on, on nie musi być cały na różowo. Bo ja już wiem, że jeżeli on ma, ja, nie wiem, ten powiedzmy miecz, to ja wiem, że on, że on jest przechujem. I ja po prostu wychodzę z takiego założenia i dla mnie to zawsze było fajnie. A teraz jak wchodzę do te wszystkie, do, do jakiegoś MMO, dajmy na to na 50 graczy, to tam wszyscy się świecą jak jajca. Tak? Ale ja ci I... doskonale rozumiem, naprawdę, I... wierz mi. No wierz może po prostu, po prostu tutaj Tylko... jestem z Tylko... starej daty. I wolę jednak te stare rzeczy niż, niż płacić ale jeszcze Christian. za pomalowanie głowy na fioletowo. Słuchajcie, gram w stepa, w step, w te, w te narty. Spoko, jest tam dużo rzeczy, które się zdobywa, a jest bardzo dużo rzeczy. Ja na przykład jeżeli chcę przebranie krokodyla, muszę, muszę zapłacić, nie wiem, 20 zł, nie? No, no na chuj mi coś ale takiego. I... No dobra, ale ty musisz zrozumieć, że. To Z, też zbroja od dla konia. Gier, zbroja od dla gry. O, to zależy od gry. Zrozum to. Nie tu no. chodzi o to, I, że wiem, są, wiem, takie wiem. Gry, są takie gry, gdzie po prostu się na to zwraca uwagę, a, gdzie, że na przykład fajnie jak jest dużo sprzętu, a są takie gry jak nie fajnie jak jest dużo sprzętu. Przykładem dla mnie gry, gdzie może być tak mało sprzętu, to Edge of Conan. Znaczy nie Edge of Conan, tylko ten nowy Conan, Exiles, mm -hmm. tak mm -hmm. Nie chciałbym, żeby tam wszyscy wyglądali tak badassowo, ale w tylko, żeby fajnie, żeby się trochę po, postarać o coś, tylko że jest ta różnica, że tam każdy zaczyna jako taki. No widziałem człowiek. w samych majkach. I chodzi i chodzi o to, że po prostu tam nie masz 15 postaci, żeby do niej zdobyć sprzęt. Masz jedną. Jak zdobędziesz dla niej już fajne majtki, to masz te fajne majtki, jest fajnie. A tutaj masz pięć postaci, Pięć razy, razy trzy, to masz 15 postaci. Gra się różnie, bo w zależności od tego co chcesz zagrać, w jakim teamie i tak dalej, to grasz różną postacią i po prostu prawdopodobnie, no chyba, że ktoś się uprze, będzie grał tylko tą jedną, tak, bo Jezu, bo teraz mam cham, no to muszę grać, żeby się pokazać na dzielni, nie, ale wiesz, normalnie wybierasz różne klasy i siłą rzeczy, no nie będziesz miał tego efektu wow, nie, że o, drobną, poza tym jest jeszcze inna rzecz, żeby zdobyć w Diablo jakiś taki legendarny przedmiot, to zazwyczaj trzeba było jednak coś zrobić stosownego, nie? One tam dropiły z jakiś No nie no tak, tak, tak. W, w, w, jakiś level trzeba było na jakimś w ogóle poziomie. A tu, a tu jest to tylko, tylko efektem zwykłego przypadku otwarcia skrzynki jakiejś tam promilowej szansy. W to wszystko. Tak. No więc to jest, nie, no, więc, to tak, jest. Co, tak, tak. Więc jeżeli by to był efekt taki, że ej, zabiłeś finalnego bossa na, na poziomie tam legendy, to masz dodatkową skrzynkę, i może tam jakiś, nie wiem, ileś procent szans, że coś ci dropnie. No to to bym nawet miał, w sensie takiego kosmetycznego, to by to nawet miał większy sens niż teraz, że mówię, ja zrobiłem zwykłą, randomową misję, po prostu dropnęła mi skrzynka jakaś tam, randomowa, żadna fajna. Chyba, bo tam jest chyba ten, jest y, jakiś tam plebs. Potem jest merchant, soldier, general i emperor. Mhm. I, I dobrze pamiętam, to chyba nawet nie był emperor, tylko to był chyba general. No do strzału, nie? I je. Dlatego. No. I, i, e... i, I co? I, jaki to jest efekt? No, o wow, dropą skrzynka, otworzył ją. No super. O to chodzi, nie? Mhm. E, czy, czy przypominasz sobie, jak było w poprzedniej części, w jedynce? Bo. Chcę tylko Wojtku powiedzieć, nie grałeś w kontrakty w Wermantajdzie i to by była zajebista opcja dla e, nowej części e, pa Pamiętasz e, jakie były kolory od najlepszego do, do najgorszego od, od najgorszego do, do najlepszego przedmiotów Był zielony, był niebieski był pomarańczowy i na samym końcu był czerwony. Nie, nie wiem, czy kiedykolwiek no to widziałeś... No to jest tak samo. No? no. I w kontraktach miałeś taką opcję, że możesz zdobyć ten czerwony przedmiot, ale kurwa, musisz naprawdę się nagrać. I tam, ale, tam, tam ale, są ale rzeczy... Słuchaj, bo ty I to nie, by było ty zajebiste. Nie rozumiesz rzeczy. Ty nie rozumiesz jednej rzeczy, bo to chyba nie brzmiało zbyt wyraźnie. To nie dotyczy się broni w ogóle. Broń jest tak jak tam. Broń jest też zielona. No, Mówiłeś o chemii. Bieska, czer pomarańcza czerwona. A, no, a broń to jest hełm, napierdolasz, przepraszam, kogoś hełmem po głowie, no to jest zbroja, nie? Ryszczunek. Mhm. Więc to nie jest twój, twój miecz albo coś takiego. To jest swoją drogą. I, i to tam jakiś, jakiś progres jest, chociaż dla mnie to jest mniej ważne jakby niż te zbroje, bo, bo tych broni się tak nie widzi tak dobrze, nie? A, a tu chodzi tylko o kosmetykę. Kosmetyka została wyciągnięta w dwójce jako osobny dział. Czyli jeżeli masz w jedynce to było tak, że im lepsza broń, tym ona wyglądała fajniej. Mhm. Tak to było w jedynce. A w dwójce jest tak, że to nie ma znaczenia. Po prostu broń jest jako broń i tyle. Ona wygląda tak i koniec. Ale może ci dropnąć broń z tak zwaną iluzją i ona wtedy wygląda trochę inaczej. Mhm. To jest wszystko. Natomiast kosmetyki to są też zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. To jest po prostu... To jest twoja, twój ubiór, który nie ma żadnego wpływu na twoje statystyki, jest tylko wyglądem. Fajnie wyglądasz. Tylko tyle. Nic no, no to w poprzedniej części tego nie było i, i nie podobało mi się to. Dobra, mniejsza z tym, yy, chciałem jeszcze powiedzieć, że sobie polatałem z tym dronem. O, jakim? Byłem teraz fantomem czwórką, ale pytaj się mnie o jaki dokładny rodzaj, to nie wiem, mm -hmm. bo to ku, od kumpla, wiesz, kumpal, byliśmy na takiej, mamy taki zwyczaj z kumplami męski trip, yy, znaczy to jest dość świeży zwyczaj, bo dopiero drugi był, <grywka> druga edycja, no to, to, to, to, no to nie jest jakoś długo, długo ta edycja tego yy, jeszcze jakoś się nie, yy, nie, o, nieważne, dobra, bo się nie wiąkam. W każdym razie to była druga edycja, i kupiłem się drona, kupiłem sobie tam właśnie tego fantoma z kamerką i pierwszy raz miałem okazję polatać takim, takim cudenkiem i przyznam, że zarąbisz to zabawa, mamy zdjęcia tam ze szczerku, z, z, z drona, właśnie tam problem był tylko taki, że jak żeśmy latali, to tam też parę latali, no i nie mogliśmy się wznieść tam. Powiedzmy, Ilu straciłeś? <laughs> Jakbyśmy mieli rakiety powietrze-powietrze, to byśmy pewnie próbowali. Ale powiem Ale... Ci, że fantom 4 to dosyć wysoka półka jak na początek. To, to trzeba przyznać. W sensie od razu, od razu bez jakichś tam kompromisów bym powiedział. No to można powiedzieć, że taki jeden z najbardziej profesjonalnych dronów z tych, które są gdzieś tam w zasięgu. Nie? Eee, ogólnie w zeszłym roku była bardzo ważna pre premiera, bo się pojawił eee, też od DJI Spark pierwszy. Pierwszy, bo pewnie zaraz będzie jego, jego następca, czyli taki dronik, który w sumie startuje ci prosto z dłoni wiesz, i, i mieści się bez problemu tam w plecaczku nawet małym. No tam raptem powiedzmy na 20 minut lotu czy, czy coś w tym stylu. Bardzo fajny, też, też nim latałem, a z kolei ostatnio miesiąc czy, czy dwa temu miał premierę Mavic Air jeżeli dobrze pamiętam nazwę, czyli troszeczkę większy Spark, troszeczkę lepsze rzeczy tak właśnie od tego jakiegoś tam fantoma, czy coś, jeżeli chodzi o kamerkę, ale, ale znowu nie wszystko idealnie i ciągle brakuje takiej propozycji, żeby coś było małe, zwinne, ale i powiedzmy jakoś tam przystępne w miarę cenowo, czyli czyli bliżej 3, a nie 6 tysięcy, mm. ale żeby wciąż zachowywało wszystkie yy, najważniejsze parametry i to, czym, czym przodują, bo podejrzewam, że by Byliście w stanie tym fantomem polecieć sobie całkiem daleko, jeżeli chodzi o odległość od kierowcy tak zwanego operatora. No z tego co mówił Tomek, to tam do góry pół kilometra i okrąg dwóch kilometrów. No właśnie one mają taki dosyć spory rozstrzał, tylko że po tych dwóch kilometrach, wiesz, polecieć polecisz. Pytanie, czy będziesz widział obraz z kamery, tak? Bo on idzie po prostu w fantomie, faktycznie po, po, po jakiejś tam sieci ich własnej. Yy, jakieś tam są fale rozwiązane, radiowe czy, czy inne, natomiast yy, w tych, o których mówiłem, dwóch to są największe ich wady, że leci to sygnał normalnie po Wi-Fi, więc powiedzmy przy 500 metrach już tam za wiele nie widzisz z tego swojego mhm. ekranu smartfona podpiętego i, i widzisz tego drona gdzieś może w oddali, albo, albo i nie powiedzmy, nie bo on jeszcze tam reaguje na komendy, ale, yy, ale nie reaguje już przesył obrazu, no i to jest w sumie największy minus, bo ja podejrzewam, że zaraz się będę niebawem myślał o wyposażeniu w taki zakup tylko właśnie czekam cały czas, żeby się pojawiło może coś, co nie będzie miało tych wad, żeby się nie irytować, żeby to potem nie leżało w półce, bo się zacznie wiesz wkurzanie. no ale phantom co, finalist, bo to jest wiecie, cholernie ja... wielkie, co? bo to, to walizce strzałonozi. Dość duże, dość duże, no znaczy cholernie wielkie nie, ale takie no dość no, taka no To nie jest tak, nie? że go sobie rzucisz kurczę. w plecak i jeszcze będziesz miał w nim parę innych rzeczy. No nie, nie, nie, nie, taki nie jest. Nie, to na pewno nie jest taki natomiast fajnie się nim latało, super sprawa A, łatwo? wiesz co powiem Ci tak, no jak nie robisz tam jakichś mega trudnych nie, manewrów, to łatwo no bo to nie jest jakoś takie trudne specjalnie natomiast na pewno Ci goście co już wymiatacze, wiesz co, oni tam biorą udział w tych różnych wyścigach, no to no to, to już jest wyższa półka no ale wszystko jest kwestią wprawy Mm, nie wydawało mi się takie specjalnie trudne, nawet Tomek trochę tam panikował, bo ja to się trochę pobawiłem nim, yy, a on myślał, że zaraz go rozdłupce, A tam spokojnie, spokojnie. No, natomiast żeby nim latać, to jest, to jest też dość ważne, trzeba mieć, do no, to profesjonalne drone, to już musisz mieć licencję normalną, nie? Więc y, musisz sobie zrobić licencję na Zasadniczo drona. Zasadniczo on nie? już wagę przekracza po prostu, która zobowiązuje Cię do tego, żeby mm. mieć tam ubezpieczenie i uprawnienia. No, to obydwa te, więc... o których mówiłem, właśnie tego nie wymagają i one są dlatego dobre do amatorki. No, no, dlatego ja też te, powiem szczerze, że też się zdziwiłem, że, że kumpa sobie od razu tak hardkorowo zarzucił. Tym bardziej, że on, wiesz, nie korzysta z tego właściwie w żaden sp profesjonalny sposób, to jest tylko zabawka. No więc tak to trochę dziwne dla mnie, no ale kto bo temu tam zabroni, nie? jak chcę sobie kupić. Tak jak ka każda gadżetomania ma swoją cenę. Natomiast, no, no, taki sobie wybrał i przyznam, że fajny. Tam jeszcze w ogóle jest taki tryb, tryb jak go się nazywał, nie turbo, tylko sport. I on wtedy dostaje takiego busta jeszcze dodatkowego, bo generalnie jak, jak sobie nim latasz, to on jest taki wyważony dość nie, powiedzmy, dużo wybaczania. Przemieszcza i, się. Kiedy, ty, ty, ty. Nie, nie, nie, w lata, tylko on się przemieszcza w tym powietrzu. Nie? Tak, tak. A w, tym, a w tym trybie podobno, ale nie w życiu tego nie możemy wypróbować, bo przecież rozdopcy całe cały <głos> Także nie, nie, nie pozwoli nam włączyć tego trybu. Natomiast no, fajna zabawka, super sprawa, tylko że to zabawka, nie? Ja oczywiście miałem od razu wizję, żeby można było na tym fajne zdjęcie, jakieś na imprezach robić, albo coś takiego, no ale to też musisz pewnie, pewnie, tak sobie wyobrażam, że to nie jest tak, że jak jest jakaś impreza masowa, to każdy sobie może tam dronem polatać, nie? Tylko pewnie musisz mieć jakieś pozwolenia uh, specjalne od organizatorów. No nie wiem, nie wiem jak jest, ale tak by było logicznie, bo żeby nie domy, na to... Nie no, nad imprezą to ogólnie jest zakaz, żeby latać, wiesz, nad ludźmi gdzieś tam w miejscami publicznymi, to niezależnie hmm. czy on jest małym dronem, czy dużym, to, to nie hmm. wolno. To, to na pewno. Natomiast no wiele łatwiej, wiesz, sobie coś takiego zrobić. Z ciekawostek wam powiem, że to nie jest coś może, co działa już idealnie, ale obydwa z tych dronów właśnie tej, tej nowszej generacji, czyli ten Sparky i ten Mavic Air, które no obydwa mają funkcję ster jakby startowania właśnie z ręki. No to jest tam w oparciu o czujniki, które ma i również o rozpoznawanie gestów, czyli możesz w ogóle nie wyjmując pilota, uprzedzam, że to nie działa idealnie, bo próbowaliśmy, ale próbowaliśmy robić to w pokoju i obyło się bez jakiegoś tam efektu, wiecie, bez, bez ofiar, krótko mówiąc. Ten dron normalnie ci wystartuje z ręki, zawiśnie przed tobą, będzie cię rozpoznawał, potem ty możesz wysunąć rękę, wiesz, płaską dłonią mu pokazać i obracając tą dłonią w sensie przesuwając ją w lewo albo w prawo możesz tego drona sterować nim. On się odsunie, on się podleci do góry, on on powiedzmy się obróci i tak dalej, cały czas patrząc na ciebie, tak? Więc możesz go sobie ustawić w jakiejś tam pozycji i potem oczywiście możesz też kazać mu zrobić zdjęcie, też nie wyciągając cały czas kontrolera, czyli zrobić odpowiedni gest, on powiedzmy zrobić ci selfie i znowu wyciągnąć rękę, on ci wyląduje, więc to nie działa idealnie, to jest takie jeszcze upierliwe, nie wydaje mi się, żeby to było zależne czy od oświetlenia jakoś bardzo, czy od tego, że yy, musisz się nauczyć robić dobrze te gesty, no ale jeżeli wiesz yy, już to działa tak, że faktycznie idzie to zrobić, no to, to może być fajnie wiesz, w kolejnej powiedzmy generacji, że faktycznie bez pilota tego drona wiesz, wyjmiesz, on sobie nad tobą zawiśnie, zrobi ci zdjęcie tam gdzie chcesz, w górach czy cokolwiek i, i potem wyląduje bez całego tam wiesz, bawienia się w, w wyciąganie wszystkich tam No Właśnie to, i... mnie to mnie zaskoczyło, że te drony mają bardzo fajne funkcje, takie automatyczne na przykład właśnie automatyczny start, automatyczne lądowanie. On w ogóle jak traci zasięg, to ma cały tryb automatycznego takiego... Tak powraca do miejsca, powrotu, które zapamiętał nie? jako startu tak. i ląduje no, i jeszcze ma czujniki, spodu bar... też, że nie wyląduje na byle czym, czyli ci tam nie zahaczy o krawędź łóżka, jak coś wyczuje, że jest nie tak, to ale, przerwie. Ale on no. nawet przeszkody omija, nie? Wszystkie po drodze i tak. takie bariery. Przynajmniej ten fantom. Bo te czujniki ma. też potrafi mieć, z, zależnie od tego, która to jest, który model drona, to są te czujniki z przodu, z tyłu, z boku, więc on może powiedzmy jakieś te przeszkody automatycznie omijać, ale Albo się zatrzymać, powiedzmy, ale, ale to też cały czas jeszcze jest kwestia dosyć nowości, tak? czyli to jeszcze nie jest standardem takim, dopiero się potem, powiedzmy, tym chwalą. Ma te czujniki, ale i tak można dalej w dalszym ciągu coś, powiedzmy, przygrzmocić. No, ale, ale te rzeczy już wszystkie są i, i powiem Ci, że tak myślę, że za rok powinny, przez najbliższy rok, powiedzmy w 2018, myślę, że jeszcze dwa drony wyjść od DJI, Czyli myślę, że sparka jeszcze drugiego wypuszczą, bo, bo wypada wiesz, raz do roku odświeżyć taki sprzęt i, i potem może wiesz kolejny, czy, czy duży, czy mały, i, i on już powinien te funkcje mieć tak na takim poziomie pracujące, wiesz, wysoko. Pytanie tylko, czy marketingowo jakąś tam nie zdecydują się, wiesz, nie wypuszczać idealnego drona, tylko pójść na jakieś kompromisy, nie? No. Fajna rzecz. No, także to tyle, jeżeli chodzi o takie ciekawskie u mnie, i tak się to rozwlekło straszliwie. Bardzo dobrze. W ogóle ja, ja, ja, ja też mam drona, nie chwaliłem się, ale powiem, specjalnie sobie kupiłem, bo tam będę sobie jeździł na, na wycieczki, jakieś takie rzeczy, to w sumie chyba już mogę płynnie do swojego Hyde Parku przejść, eee, ale akurat nie z kamerką, tylko z miejscem na kamerkę, eee, bo mamy ma małą kamerkę eee, Alagopro GoPro od mi, mi 2, action, coś tam, 4K i jakieś takie rzeczy i sobie na pewno to będę przetestował potrzebowałem po prostu do, do tego pewnego rodzaju ramienia, bo, bo mi to ładnie nie, nie wchodziło, bo ta kamerka jest trochę szersza niż normalny GoPro no ale, ale teraz mi to doszło więc będę się tym bawił e, no o że nic nie kupuję, mówię, że, że drona mam, też swojego, tylko że, że ja mam drona swojego no. Ale ja mam Bax 3, coś tam, coś tam, nie wiem, nie znam się. No, tylko że on ma też szczotkowe, te wiatraczki, czy tam silniczki i dzięki temu ma dużą moc i może mi podnieść taką kamerkę. To tyle, co wiem. Dobra, więc słuchajcie, to tyle u was, więc teraz powiem dalej, co u mnie. Um, on ma drona nie, i nic nie powiedział o tym, jak on lata, tylko wiesz... Nie, bo nie, nie, nie testowałem go, nie testowałem go, nie mam na to czasu, ja muszę wyjść z domu, muszę gdzieś wyjść dalej, bo no nie będę robić, to mogę w ogródku to zrobić, ale, ale za bardzo nie chcę, bo gdzieś mi wyfrunie, ja nie umiem tym latać do sąsiada albo coś, więc ja muszę raczej iść w, prze, w otwartą przestrzeń nauczyć się tym latać, bo ja się trochę tego boję mimo wszystko. No wiem, że nie wiem jak te wasze drony, ale wiem, że na przykład ten dron niby wytrzymuje tam do jakichś tam 12 minut, tak? Czy tam do 10 minut czy 8, tak? Bo to są jakieś takie bardzo no to krótkie. To Phantom czasy. tam koło pół godziny, a te sparki chyba tak. tam po 18 minut. Co pół godziny w dron, nie chcę się w to wierzyć. No ale no i... ty nie widziałeś jaki ten Fantom jest chyba ogromny. Aha, aha, to, to może tak, okej. Okay. No to bo jest ja. Tych, wiesz, dużych, nie? Aha, no i ja żadnego pozwolenia na to coś nie muszę mieć, więc nie, nie, tutaj bo nie ma problemu. Jest limit, jak się nie mylę, to jest chyba 0,7 kg. No to on ma chyba 0,4 albo 0,5. No, więc dobra, więc słuchajcie, gireczkowo, gireczkowo, gireczkowo, no i co? No i step. W stepa sobie gram, step step. Dalej sobie jeżdżę na nartach. Zima już w Polsce się skończyła. W Anglii w sumie też, żeby było ciekawiej. No ja, ja sobie dalej śmigam na nartach, zaczynam sterować tą grę. No i jest problem. Czytałem właśnie o tym problemie z tą grą, że no niestety jest to bardzo mocno skillowe i, i parę rzeczy naprawdę trzeba robić na milimetry, powtarzać. No, i, no i, i, i robić. I robić w kółko. Bardzo dobrze poznać trasę, wiedzieć o ułamki sekund, gdzie się przechylić w prawo, w lewo. No i, no i to mnie czeka i oczywiście jest to realizujące w sposób w którym mi to wyszło i pokonuje to powiedzmy tam na jakiś złoty medal no ale niestety to jest gra właśnie z tych które trzeba masterować i to, i to dosyć intensywnie poza tym słuchajcie mówiłem ostatnio o Sl Slay the Spire wyszła ostatnia aktualizacja która wprowadziła nam opcje z codziennymi challenge'ami i jest to zajebista sprawa, jest to bardzo przyjemna i fajna sprawa. Codziennie się zmienia challenge, możecie w niego zagrać tylko i wyłącznie raz. Oczywiście nie możecie go w żaden sposób zapisać. No i tam są dodatkowe fajne, zmienne, że na przykład nie dostajecie kart, albo bardzo mało kart dostajecie, ale na przykład, wchodzą same, ale na przykład zaczynacie z ogromną ilości reliktów. I gra się wtedy troszeczkę inaczej, trzeba pokombinować w inną stronę i w ogóle jest to zajebiste. I te challenge'e są różne, są codziennie nowe, tak jak już powiedziałem i gra naprawdę się rozwija, robi to dobrze ja dalej jestem tym tytułem zajarany. I co się okazuje zajarany, jestem też Hand of the Gods, karcianką, którą mówiłem, w którą niby grałem, ale teraz już naprawdę tak sobie pograłem sensownie, w sumie gram w nią codziennie, no i powiem, powiem wam, że... że dobrze się w to gra, bardzo, bardzo dobrze się w to gra i, i każdemu ją polecam, szczególnie, że ona jest za darmo, jest w free to playu i jest, jest dobra, świetna nawet. Jedyne, co oczywiście mi się nie podoba, no to nie podoba mi się sposób oczywiście dostawania kart, bo no bo trzeba trochę naprawdę pograć i, i powiem wam, że tak, tak pira ze drzwi tak jak powiem może z własnego przykładu. Słuchajcie, trzeba zagrać około półtorej godziny do dwóch w tą karciankę, żeby dostać pięć kart. W zależności od tego, jak... W zależności od tego, jak wam dobrze oczywiście to pójdzie i ile będziecie grali w ciągu danego dnia. Ale Pira za drzwi półtorej do dwóch godzin dostajecie pięć kart. Pięć kart, w których oczywiście tam jest chyba siedem bodajże tali, więc różnych, siedem albo nawet osiem, przy czym w każdej oczywiście jest odgroma groma kart, są karty neutralne, które mogą być w każdej talii, więc suma summarum, jak już wiecie, takie pięć kart co półtorej, dwie godziny do jakiejś talii, którą wy bardzo byście na przykład chcieli, jest w ogóle, jest w ogóle, nie ma, nie ma co na to liczyć po prostu, w związku z tym, no ten free to play, hmm. Mogły być bardziej przyjazne. No, oczywiście, mi to jakoś nie przeszkadza jest takie zróżnicowanie tych talii, że po prostu znudzi mi się jedną talią grać, zrobię sobie coś tam z tych kart które mam dostępne z innej, z innej talii z innego typu, więc ja nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu, ale free to play dosyć mocno udziela się tej grze ale wciąga, wciąga, kurestwo strasznie wciąga, są specjalne wyzwania, trzeba wygrywać na przykład pięć razy pod rząd i dostajemy jakieś o, to co Wojtek lubi czyli jakieś kosmetyczne rzeczy, na przykład e, koszulki naszych kart ma, są zupełnie inne, jak przeciwnik ma zawsze te same, bo każdy ma te same praktycznie, a ja będę miał inny, no to już nie chuja. E, ale oczywiście mnie, mnie to jak najbardziej wali. Mm, no dobra, no... Ok Kurwa, może te koszulki w sumie nie są takie złe. No dobra, no, mniejsza o to. Są takie rzeczy, są tam jakieś właśnie wyzwania, są jakieś areny, turnieje, challenge jest tego trochę, ale chciałbym, chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Tam jest 7 typ kart, ale już ludzie piszą i w sumie sam to zauważyłem, że jest pewna talia, od Zeusa, bo tam są, tam są różne mitologie, z róż, no po prostu z różne mitologie, jakieś greckie, rzymskie, jakieś, jakieś inne, których nie znam, a, a, a, a, ale są. I wyobraźcie sobie, że właśnie jedna talia, to jest talia właśnie od Zeusa, jest przekosiorem. Po prostu jest tak mocna, że, że sam to zauważyłem, że zawsze nie jak nią gram, to zawsze nią wygrywam. A jak zmieniam coś, to, to jest zdecydowanie ciężej. No, i więc, y, chłopaki jeszcze mają co robić w tej grze. Tam brakuje optymalizacji, tam brakuje balansu, może nie optymalizacji, bardziej balansu. Chociaż optymalizacji też brakuje, bo tej grze e, brakuje paru rzeczy, ale to nie, nie, będę, nie, nie, nie będę się w to zagłębiał, bo e, ile można mówić o dronach? E, Boże o karciance. Więc. Y, więc myśl, myślę, że jak najbardziej polecam każdej osobie, która chociaż delikatnie lubi karcianki to jest fajny, to jest fajny, na, naprawdę dobry tytuł eee, no, myślę, że jak gwint wyjdzie w tej wersji, w, wyjdzie z tego akcesa i będzie, będzie w końcu jego normalna premiera to ja sobie też zagram w tego gwinta i sam jestem ciekaw, czy on mi się spodoba, czy nie bo jak wy dobrze wiecie ja nie, to tam się dużo to, to jest zupełnie co innego niż w Wiedźminie i na przykład nie wszyscy są tym zadowoleni, tak czy siak Hand of the Gods, oczywiście polecam, ja oczywiście będę w to grał i dalej będę to robił, bo platynka jest miła, łatwa i przyjemna, chociaż dosyć długa ale, ale, ale jest naprawdę dosyć fajna eee, tak, więc to tyle z konsoli, to te dwie gry praktycznie się cały czas wymieniają u mnie więc nic nowego. A way out. Way outa już bym grał. Już bym, już bym, w niego katował, Ale niestety moja dziewczyna dzisiaj pojechała do Polski. Pozdrawiam. I będzie dopiero za tydzień. Więc o, przez tydzień. O, to idealnie. Nie... Nie, to akurat. Nie, teraz nie, się, no. nie, nie, Rafał, no, ona mnie zabije, ona mnie zabije. Nie, ona, ona nie chce, że... Musi wiedzieć. To oczywiście. A, ona słucha tego. tego podcastu. Ona słucha tego podcastu, no, dobrze, jeszcze ale teraz to teraz, ty teraz mi, mi odmówisz, a potem po nagraniu wiesz okej, okay, dobra, więc mm, zrobimy to, tak, co było dobrze aha, no tak, czyli, czyli, czyli mogę tak powiedzieć no nie, no Rafale, no przykro mi, no ale obiecałem jej, no nie mogę no dobrze, rozumiem ją okej, okay, no, okej okay. Yy, więc, yy, więc Way Out premiera dosyć ciekawa, dosyć dobra Chociaż zdania są podzielone, ale o, o, tym, o tym powiemy sobie później yy, I słuchajcie, czy jeszcze coś o mnie yy, działo? Poza tym, że też obejrzałem czy billboardy Obejrzałem taki starszy film dosyć Justice League yy, Justice League i w sumie w miarę dobrze mi się to oglądało Zupełnie inna, inna, inna stajnia, zupełnie nie są te filmy kolorowe, ładne i przyjemne I co chwilę śmieszne Chociaż rzeczywiście moc Batmana, super moc Batmana jest świetna i zawsze będę się z tego śmiał. No ale, ale, ale, tak, lubię tego typu filmy i ja na tym się dobrze bawiłem. A, a opinie są, z tego co się orientuje są różne. Coś jeszcze ciekawego przeszło ostatnio, chyba nie. Seriale te same, Myślę, myślę, że mogę już skończyć swoje wypociny i słuchajcie, przechodzimy do naszej kolejnej części tego podcastu, jakim są wiadomości. Czy chcecie powiedzieć o jakichś nowych, ciekawych rzeczach, które się wydarzyło przez ostatnie dwa tygodnie? I tutaj wstaw świerszcz. Okej. Okay. No dobra, więc jeżeli... Ja mam nie super sobie... newsa, będzie kolejny upgrade Gran Turismo z kolejnymi pojazdami, kolejne super... 13 albo 14 rzuca. chyba, tak? Coś, coś czytałem. Wiesz co, wrzucają zwykle 12, tak było w poprzednich aktualizacjach, a teraz nie było jeszcze oficjalnego newsa z zawartością, tylko były takie cienie, no i po tych cieniach powiedzmy tam część aut została rozpoznana, jaka będzie dorzucona, wiesz, gdzieś tam coś poszło na Twitterze, no w każdym razie zapowiedziano, to jest aktualizacja kwietnia, no, mieliśmy do tej pory już yy, też trzy chyba wcześniejsze, czy cztery w związku z tym no, jest utrzymywany jakiś ten trend co, co miesięcznej aktualizacji. A to nie jest mało, żeby tam 12 aut się pojawiło co, co miesiąc, bo to już daje około no, 48 dokładnie, yy, jak było 12 za każdym razem. No i, i wiesz, no, przy początkowych 160 to jest taki dosyć spory zastrzyk, tym bardziej, że całkiem za darmo, a tam jeszcze były jakieś trasy, jakieś inne poprawki, więc całkiem spoko ja to co prawda sobie ku chcę wszystko skumulować i, i, i chwilowo odstawiłem Gran Turismo, wiesz, wrócę akurat, żeby yy, tam było tego trochę więcej, wiesz, do, do, do obgrania, bo tam się dosyć szybko te autka odblokowuje różnego rodzaju, nawet w prezentach nie musisz kupować. Yy, też jakoś tam super drogie nie są, więc yy, w gruncie rzeczy myślę, że 12 to tam na za, za wiele zabawy nie starcza, poczekam, tak 50 to, wiesz, to można się rzucić na to trochę, nie? No i więcej newsów ciekawych nie było, nie? Znaczy po twojej stronie, bo ja chciałem coś powiedzieć. Chcia, chciałem, znaczy w sumie to nie jest news, ale, ale dosyć przypadkiem zauważyłem, że wyszła bardzo fajna gra, która jest na pc -cie. i w ogóle się dziwię, że ja jej jeszcze nie mam. Oczywiście w, w, nie dziwię się, że Wojtek jej nie ma, no bo jak? Bo on ma swojego invermentajda, i teraz nic nie będzie. Ha, pa, to jeszcze o tym pogadamy. W sumie, coś mi się przemówiło. Ale słuchajcie, wyszła bardzo fajna strategia, na którą się bardzo mocno napaliłem, i właśnie widzę, że jest. I już idzie, już wchodzę sobie. O Boże, jeszcze jest taka tania 90 zł. Kosztuje. Ehm, słuchajcie, gra nazywa się Pizza Connection 3. Boże. No, Poczekaj, to wytnę. E o co ci, Wojtek, chodziło w tym momencie? Nie, nie. Bardzo świetna gra. Ej, no nie, nie nie wiem, czy grałeś w dwójkę, czy grałeś na przykład coś takiego, co się nazywało Pizza Syndicate, ale ja te, ja, ja te tytuły bardzo dobrze pamiętam. Bardzo fajnie było robić... E, swój lokar, gdzie robiłeś swoją pizzę i nawalałeś czego chcesz i poza tym jeszcze miałeś te, tą ciemną stronę mocy, że tak powiem i, i napadałeś inne na jakieś tam sklepy i miałeś tą mafię i tak dalej, więc to to się naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie grało i widzę, że ta nie, a tak no. mówiąc szczerze, bo to, to, to, to po prostu mam z ciebie beka tylko dlatego, że to zawsze wynajdujesz takie tytuły ale to jest świetne ale akurat, no, pizza, no, no dobra, ale no. akurat pizza Syndicate był, była świetna Yy, ale oprócz tego była jedna właśnie o tych pizzach. Pizza Connection. Ja, pizza, syndikę, pizza, connection ten, pizza Connection. Ale właśnie to Pizza Connection, jeszcze, jeszcze coś innego, bo. No nie, jeszcze no no. to są zazwyczaj dobre z tej, z tej serii, no. no. więc seria jest bardzo fajna. Wyszła właśnie 21 marca. Wyszła nowa część, część numer 3. Widzę, że interesująca rozgrywka potrafi wciągnąć, o ile przymkniemy oko na oprawę graficzną. Więc w sumie oprawa mnie zawsze waliła. A potrafi wciągnąć. Ja lubię takie gry, lubię bardzo ekonomiczne rzeczy. No to czemu mi jeszcze nie kupiłeś? Słam? To czemu mi jeszcze nie kupiłeś? Wiesz co, bo dziś, dzisiaj, jak zbierałem materiały do podcastu, tak, żeby bardzo urozmaicić nasz podcast, właśnie trafiłem na Pizza Connection 3, więc sam nie wiedziałem, że to wyszło. Oczywiście, gdyby to wyszło na e, sprzęcie, który powinien być tylko i wyłącznie e, do gier stworzonej, na którym ludzie powinni grać, czyli mam tu na myśli o konsolach. To oczywiście ten, ten, y, y, o tym tytule już bym dawno wiedział, ale ze względu na to, że, że ten tytuł wyszedł tylko i wyłącznie na y, maszyny do pisania, no musiałem zrobić dodatkowy research i właśnie go sobie znalazłem. Więc 89 zł, 22 w sumie miała, miała premiera, gra jest po polsku Pizza Connection 3, ja już zaraz będę to ściągał. E, to z takich ciekawostek. No cztery, Rafał, coś cześć? To też kiedyś jakąś grę kupić, czy tylko będziesz ściągał? Znaczy, yy, nie wiem, czy wiesz, ale na ogół na konsolach można kupić jeszcze fizyczne krążki, które się wkłada do konsoli. Bo na komputerach już raczej nie kupisz. No, to chyba ty. Sorry, ale ja mam największy sklep z grami w UK. Nazywa się Game. I ja byłem tam. Słuchajcie, tam jest jedna półka z grami. Jest na płycie Diablo. Jest na płycie StarCraft. Jest na płycie WarCraft. Znajdą się jakieś simsy i jest od chuja z drapek do Lola, to od chuja z drapek 2002 do... 2002 rok. Te same gry, kurwa, na płytach, co były wtedy. P znaczy gry. nie, bo tam jakiś wyszedł Diablo z nekromantą, wyszedł jakiś tam, znaczy nie, no... Ale no, nie no, mamy bez, no bez, bez, bez do odkładków, tylko główne tytuły, nie? Wiesz, ktoś. czy znaczy tak, tak, tak, 15 tak, tak, tak, tak. oczywiście speklu, Ja dalej to samo, nie? W wierz mi, że w tym sklepie tam jest mała półka na peceta w ogóle, od groma jest z drapek, i takie Pizza Connection 3, jakbym znalazł w ogóle fizycznie w takim sklepie, to bym się zdziwił, więc, więc dobrze Wojtku wiemy, że gry się tylko i wyłącznie ściąga praktycznie i ściąga się ze Steama, e, więc, więc tak będę tą grę ściągał. Oczywiście ją kupię, tak jak mhm. zawsze kupuję każde grę, ale, ale tak, tak będę ją ściągał jak najbardziej. No, więc słuchajcie, żeby, żeby nie przedłużać, to tylko powiem, że podobno Far Cry 5 jest dobry, okazuje się, że w końcu jakiś dobry Far Cry, ale czy, czy będzie faktycznie taki dobry, ja po, po już tych przejściach z Far Cryem, to, to już po prostu mi się nie chce w to grać, już mi się ta formuła po prostu znudziła. No ale, ale, ale gra jest dobra, więc, więc ludzie, którym się to jeszcze nie przejadło, no to, no to jakiś szok będzie, bo, bo to będzie wyjątkowo dobre nawet. No, więc słuchajcie, dlatego przejdźmy sobie do lepszych gier, więc prze, przejdźmy do naszej sprzedaży, która miała miejsce w zeszłym tygodniu i stawkę otwiera najlepiej sprzedająca się gra z zeszłego tygodnia, czyli Sea of Thieves. Drugie miejsce ma Away Way Out Trzecie jest Nino Kuni 2 Czwarty jest Assassin's Creed Rogue Remastered Piąta jest FIFA Szósty jest Burnout Paradise Remastered Siódmy jest GTA V Ósmy to jest UFC 3 Dziewiąty jest Mario Kart 8 I dziesiąte jest Super Mario Oranges Cokolwiek to jest I słuchajcie, i zanim przejdziemy do naszego głównego tematu Posiedźmy jeszcze na naszej sprzedaży Więc Wojtku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 no i, i tak myślę, że zobaczymy co, co powiecie, jak się to pojawi nie? co ja powiem, bo może być tak, że to będzie słuchajcie, odpaliłem sobie nawet Wojtkowi dzisiaj wysłałem ścieżkę z dwóch odcinków wstecz, w którym Wojtek mówi że, no, że nie może się doczekać tego Sea of Thieves, że to jest zajebiste, że wszyscy z jego redakcji na to czekają, a ja mu mówię, e, ale jak, jak, wsz nie, że wszystkie redakcje na to czekają, a ja mówię, ale nasz podcast na to nie czeka, Rafał czekasz? Nie, Christian czekasz? Nie, więc no dobra, wasz podcast jest inny, ale wszyscy na to czekają, jak na Wojtku Sea of Thieves... No ale to wiesz, bo wiem, że to wymagała tego anegdotka, ale wcale tak nie powiedziałem, powiedziałem, że... Mniej więcej coś takiego, redakcja. no mniej więcej było... No ci... nie, no. nie, nie, nie mniej więcej coś takiego, tylko ni mniej, ni więcej powiedziałem, że w redakcji Nerdomonsera no to czekamy, a nie, że wszystkie redakcje na no to czekają, więc sorry, ale przynajmniej nie manipuluję, jak już tak... Hmm. Powiedziałeś redakcje ogólnie, Powiedzieć o różnych redakcjach. Dobra, no, okay, no. nie będę się tu wykucał. W każdym razie, no tak, no dużo redakcji na pewno na to czekało, ale ja powiedziałem o, o konkretnej redakcji. Jednej, mojej. Natomiast, Dobrze, ty, dlaczego ta gra jest chujowa i dlaczego ty, to... który byłeś nią zajarany. No, ale jak... gdzie, kiedy powiedziałem, że, jest, że taka jest? No powiedz mi. No, ja Wojtek, tylko tłumaczę, co, co... dla mnie. Przez, przez ostatnie trzy odcinki, Ej, co. co no stop, o niej mówiłeś. Przynajmniej coś o niej wspominałeś. O, że tutaj no, Żydy grają, że tutaj jest coś, no to. Wiesz, o co mi chodzi? Ale to zamknij się i posłuchaj, a nie. I tu będziesz teraz takie farmazony pieprzu. Tłumaczę ci, powiem ci też raz, co ci napisałem wcześniej, ale bo widzę, że to do ciebie nie dociera, albo że do słuchaczy dotrze. Że po prostu gra nie jest, przynajmniej według opinii ludzi, do których mam zaufanie, nie jest na tyle dobra, żeby wydać jej dwie stówy. Po prostu. Bo jeżeli mam tajda. I się przy nim dobrze bawię, to zostaje przy Jordmintaydzie. I nie, nie, nie będę się zastanawiał, nie będę teraz nagle, wiesz, kupował tej gry, tylko po to, żeby się przekonać. No, kurde, rzeczywiście jest taka średnia. Ona jest oczywiście, ona ma mnóstwo plusów na pewno i mnóstwo minusów. Ale no, nie, no rozczarowała tych, te osoby, które, do których mam zaufanie, jeżeli chodzi o, o, o gry, tak. Mhm. Więc jeżeli te osoby rozczarowała, to ja teraz, żeby przekonać, że inaczej nie kupię tego, tak? Chyba to jest logiczne. Więc jeżeli to do ciebie do dociera, to jest mi trochę przykro, ale w zasadzie w ogóle nie jest mi przykro, to tylko tak powiem. Dzięki, Rafał Wojtek, dzięki, dzięki. Powiem ci tylko jedną taką małą rzecz, że na przykład na Eurogamerze rekomendują tą grę. Nie wiem. Nie, ale on na pewno, słuchaj, to jest gra dla wielu osób naprawdę bardzo fajna. I widzę to nawet po Twitterze, tak? Że ale to przecież to, osoba, to, to, to był twój target, rozumiesz? To miała być twoja nie gra. Nie, to jest głupim, no nie wierzę. No kurwa, ja już ja już pamiętam, przecież brakuje nam takiej gry, nie ma czegoś takiego na PC ta, że tam można.. No i dalej rzeczy robić. widocznie. No i dalej widocznie. Właśnie o to dalej ale... brakuje widocznie. No właśnie o to chodzi. No nie można robić miliona rzeczy, tak jakby no. to było według mnie idealnie bo ta gra jest w pewnym sensie pusta. Ona bardzo yy, z tego... Ale wiesz, ja nie chcę za bardzo gadać o grze, w którą nie grałem, tak? I nie mogę powiedzieć, jaka jest. Ja okay, mogę tylko to. powiedzieć, co usłyszałem na temat tej gry i co, co spowodowało, że, że jednak się na nią nie, nie skusiłem. A nie skusiłem się właśnie dlatego, że ona nastawia się co prawda na rozgrywkę multiplayerową, czyli drużynową i ona nie jest nudna, jeżeli się gra w drużynie i to jest oczywiście fajne. Natomiast niefajne jest to, że <coughs> przepraszam, twórcy jakby troszkę zapomnieli o tym, że nie wszyscy grają w drużynie i postanowili specjalnie się nie przejąć tym kontentem, tą całą zawartością, która mogłaby tam być. To powoduje podobno, że gra dość szybko staje się monotonna, to znaczy bardzo powtarzalna. I o ile w takich grach jak Vermintide jakoś mi to nie przeszkadza, o tyle boję się, że że, bo wiesz, bo Grawerni jest po prostu bardzo dynamiczna, tam od, odpalasz misję i od razu ciśniesz, nie? Mhm. A tutaj jednak jest dużo takich przestrzeni, w których ty po prostu sobie płyniesz, szukasz czegoś, nie wiem, szukasz szczęścia, nie? I to może być nużące I ja wiem, że mi jest no, po prostu, no, no, no nie jest to, to to, czego bym ewentualnie. Zobaczycie, że Ubi pozamiata swoimi piratami? Y to jest zupełnie inna gra od UBI, więc to bym trochę nie porównywał, bo UBI próbuje... o z... piraty to piraty. <laughs> Okej, okay, ale UBI próbuje zrobić Osobuję. grę, w, która będzie jakoś tam w jakiś tam sposób nawiązywała do wszystkich tych gier typu powiedzmy World of Tanks i tak dalej, gdzie główny nacisk jest NATO na to, na, na rozgrywkę, na jakieś tam rywalizacji w bitwach. Natomiast Sea of Thieves nie jest taką grą, nie? Sea of Thieves jest trochę inną grą. No, więc ja mówię, ja powiem Ci tak, ja nadal mam nadzieję, że Sea w stanie się taką grą, jaką bym oczekiwał, bo ona po prostu ma spory potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie te, tej przestrzeni, którą już stworzono. Mhm. tylko trzeba to teraz wypełnić nie? I, i, no i o to głównie chodzi to jest chyba ten problem bo kupić grę, żeby tam 5 godzin pograć i fajnie, no ale w pewnym momencie tak, no co, no to zrobimy znowu ten skarb, no to zrobimy, no, no to szukamy kolejnego skarbu, pokonamy kilku szkieletów i, i coś tam nie? i tak jak podkreślam jeszcze raz, ja nigdy nie powiedziałem że ta grę jest słaba, bo bym po prostu chyba był głupi, no absolutnie tak nie twierdzę, ja po prostu uważam, że na tym etapie dla mnie ona jest jeszcze nieatrakcyjna. Być może stanie się atrakcyjna, nie? Tam za, powiedzmy, jakiś czas, jak zaczną to rzeczywiście rozwijać, jeżeli będą to faktycznie rozwijać. Troszkę jak No Man's Sky, oczywiście nie porównuję skali tutaj tego obciachu, jakim był No Man's Sky, ale No Man's Sky właśnie miał ten problem, że ono było ładną grą, fajną, fajną koncepcyjnie i wszystko było spoko, tylko że... Tylko, że gdzieś tam trochę trochę było kłamstw w tym oczywiście, nie? Tam w tym domysku. Krystian, ty weź wytnij z tego starego odcinka. To no co wiem, tam właśnie, wiem, wiem. Ja, ja, ja, tak ja, ja, ja to wkleję, bo ja to wkleję, ja już o, nawet wiem, wiem, która to jest minuta. To, doskonale wiem, która to jest minuta, Mam. No? Nie no, ale powiedz mi, bo to jest jakieś niespójne, co ja gadam, czy ja mówię po chińsku, czy o co chodzi. No tłumaczę jeszcze raz, że to jest gra, która... Nie, nie. zamysł wy... jest fantastyczny i to wszystko jest spoko, eee. nadal to jest spoko tylko ja nie chcę takiej gry teraz kupować, która spowoduje, może, że, no. że za, za, za tydzień nie będę miał w to grać rozumiesz? ja, ja może rozumiem. ja może powiem coś innego że jeżeli hypowałbym się jakimś tytułem e, no, hajpowałem się, zasły. już praktycznie tego nie robię, ale na no, jak czasami mi się zdarzy to i tak mam wszystko w dupie ja i tak muszę w to zagrać. I ja, no, nie, nie, no, i, ja i tak wiem, że będę się w tym dobrze bawił. Bo ja już wiem, co to będzie. Przypomnę Carmagedona. Tak, więc, więc po prostu też nie patrzę na inne. Ale to, ja nie rozumiem. Ja przepraszam, ale to jest <grym> idiotyczne. Sorry, ale to co tygasz? <grym> to jest takie pieprzenie. To znaczy, że tak. Wychodzi jakaś gra, są pierwsze recenzje, pierwsze opinie moich znajomych na temat tej gry. I a ja... No, nie wierzę, no ja muszę to sam sprawdzić, no nie muszę, no właśnie na tym polega ten hype, że wysiadasz z tego pociągu, no chyba że jesteś po prostu głupi i nie wysiadasz, no jeżeli jesteś głupi i nie wysiadasz, no to, no, to przykro. Nie, no tak, znaczy Ale... Wojtku, Wojtku, no, moim zdaniem dobrze zrobiłeś, że, że tego nie spróbowałeś, tak? Bo ja na przykład bardzo dobrze pamiętam Tomka, świętej pamięci, który z nami nagrywał. Yy, który po prostu kupił No Man's i pamiętam jak się odbił i pamiętam, że się strasznie wkurwił bo faktycznie tam było dużo rzeczy wycięte i nie powinno to tak wyglądać, tak jak wyglądał i był zły później yy, na siebie z tego, z tego powodu tylko, że, yy, że po prostu No ale No Man's Sky to był No tak, no, no, to, no właśnie, a, a, a jednak ja, ja tu czytam no mówicie, jestem na Eurogamerze <śmiech> i oni dają rekomendacje, że ta gra jest dobra tak, gra jest dobra, zagrajcie w nią, bo ona jest Ludzie. dobra. Więc, ja naprawdę, więc co, tu są, są zdania podzielone. Nudne, żeby się tłumaczyć, do, do dlaczego byś nie kupił jakieś gry. Sorry, no. Nie, no nie, nie, nie. No, nie. Tylko, po prostu, ty, tylko, tylko po prostu dalej myślę, że jakbym się czymś tam nahypował i zdania by były w internecie podzielone, to tym bardziej bym to kupił. Bo jeżeli są podzielone, to... No ja tego nie kupuję. No, no tak. wiem. No to, do, dobra, Wojtku, nie chcę ci już męczyć. ci Nie, nie chcę ci już męczyć. Jak ty zaczniesz kupić te wszystkie gry, o których gadasz, Zacznę je kupować, to bym się z tą zgodził. Ale trzy czwarte tych gier to może gdzieś tam ściągnięte od jakichś innych kont do Playa, i, a na pececie grasz na moim koncie, więc zawsze informuję o Pierwsze słyszę, pierwsze słyszę o takich rzeczach. No tak, uh -huh. e, okej. Okay. Dobra, więc jak widzicie e, piracka przygoda. I tak cię e, wytnie. I, jak widzicie piracka przygoda Wojtka? Eee, zakończyła no, się przygoda szybciej się, na się na tr... o, Kurwa, daj mi coś powiedzieć. Co, co, co? słuchaj, Wojtku? No właśnie to, co słyszaj. Wy, że twoja pirocka przygoda wciąż trwa. To po prostu to znaczy, że jest po prostu jesteśmy udana. na innych statkach I, i mój kurwa, pływa, twój już się za, zatonął. Dobra. No, no, no dobra, eee, czy, czyli, czyli w takim razie, Ubisoft ze swoją grą o tych piratach, tam coś tam wyjdzie, też ta coś tam? Mm. Może, być, może ci się Wojtku bardziej spodoba. Tylko e, proponuję ci nie się ale... już nie, nie, nie hypować, nie? Po, po, po prostu No ja... ja nie wiem, nie wiem, ja to <grym> myślę, No ale się... ja musiałem, ja, ja, ja musiałem, Wojtku, ja, ja musiałem to zrobić, ja, ja musiałem. Mhm. No. Ale wiesz, że to jest inna gra zupełnie, nie? Tak, tak, oczywiście. Nie ma nic z tym wspólnego, tylko jest klimat. Tak, tylko że tak jakbym coś porównywał, no to bym porównywał to. Ja rozumiem, że Red Dead Redemption jest zupełnie inny niż ta polska gra w Westernie, czyli nie pamiętam jak ona się nazywa. Pamiętasz w Wojtku Kartel? Do Kajko i Kokosz. Kajko i Kokosz, dokładnie tak, więc. Kurwa, nie, nie pamiętam. O Jezu, jakaś prosta nazwa. Tak czy siak też nie powinno się to porównać, ale jednak jest klimat dwustronowy. Od... Wiesz, ale to tak jakbyś, nie wiem, Call of Duty z World of War. -Tan. Dobra, to już nie ma znaczenia, to już, to już wchodzimy na beznadziejny e, off-top. Dobra, słuchajcie, e, przejdziemy w takim razie do naszego głównego tematu, Rafale. Rafale, powiedz mi, co byś, jaką grę z PC-ta chętnie byś zobaczył na e, konsoli... I czy miałoby, miałoby szansę w ogóle to wszystko wypalić, że ta gra jednak by dobrze się sprawdziła, sterowanie i tak dalej, a przede wszystkim się sprzedała? Sterowanie, ciężko mi jest sobie wyobrazić, czy by się dobrze sprawdziło, ale to czego mi najbardziej brakuje i czego nie potrafię sobie w jakiś sposób zastąpić, jeżeli chodzi o, o konsolę, to są RTS-y, to zawsze było. RTS-y lub inne takie gierki, yy, tak jak ty powiedziałeś, ekonomiczne. Natomiast no, o ile te ekonomiczne jeszcze jakieś tam występują, to jest teraz yy, o, o budowaniu tego miasta, tak? to, to, to myślę, że wcześniej czy później trafimy gdzieś na półkę. Yy, o tyle RTS-ów praktycznie nie ma i, i nie było. Gdzieś tam na ps 3 się kiedyś głośno omawiane ze sterowaniem move'a, wiesz, pojawiał jakiś tam Tytulik, ale ogólnie rzecz biorąc tego nie ma. A, a ja tego kompletnie nie rozumiem, bo wiesz, wyobrażam sobie już po prostu jak śmigam, wiesz, w Red Alerta na, na 55 calach wiesz, widzę półmapy i po prostu sobie mogę wszystko, wiesz, pięknie rozkręcić i yy, no, brakuje klawiatury, tak, no bo tam jednak te skróty bardzo by się przydały i, i tutaj nie da się ukryć, że yy, klawiatura i myszka to jest yy, to jest podstawa przy tego typu grach i nie wiem, czy to jest tylko to ograniczenie, że, że nikt się nie podejmie yy, jakby przeportowania jakiejś, wiesz, porządnej produkcji na, yy, na to, bo sterowanie będzie za trudne. Yy, w sumie dlatego próbowali właśnie o tym mówię, to zrobić, nie? że, że różkami się steruje, ale no to jest na pewno coś, czego, czego mi najbardziej brakuje, bo nawet jak gdzieś tam, wiesz, sobie mm, dopadałem się do laptopa i od święta jakąś gierkę na niego, wiesz, instalowałem, to to właśnie mam tam jakiegoś red alerta gdzieś tam w tle. Yy, nawet w sumie chyba dwie części i, i wiesz, i to jest, to jest taki mój, powiedzmy, yy, nie wiem, coś z dzieciństwa bym powiedział, w co się zagrywałem, różne gry z tego gatunku i tego mi brakuje najbardziej teraz, nie? No, bo całą resztę tak naprawdę to wszystko mam to co, to co chcę mm, to cię zaskoczę mój drogi bo red alerty wyszły na konsolę to na, to na pewno wiem, że wyszły. Ale ja grałem w Comet Conquer na przykład, grałem na konsolę, tak? i, no, i jak? I pamiętam, było super, tylko że sterowanie było do dupy, wiesz, w porównaniu z graniem w Red Alert'y na, na, na tach no to wiesz, to ja je ogrywałem na PC-tak, PC-tach pomimo tego, że gdzieś tam wychodziły na konsolę. Natomiast jeżeli chodzi o obecną generację, PS4, no, no nie wiem, może jestem jakiś tam, wiesz, niedoinformowany, ale chyba tam za, za szczególnego nic nie ma, nie? I jeszcze, żeby to było dobrze przeniesione. Yy, wiem, że kiedyś była yy, yy, bardzo fajna strategia. Znaczy, nie wiem, czy ona była bardzo fajna, ale, ale dawała radę. To była strategia, w której yy, ona była na PS3, w której yy, dostawało się headseta i się wydawało komendy słowne. I że na przykład tutaj zaznacz czołg, idź do przodu, coś tam. Eee, nie, znaczy to, to tylko, tutaj, tutaj tylko chodziło o jakieś zaznaczenie, jakieś takie na zasadzie budowania czy czegoś takiego. Eee, część robiłeś padem. Eee, I to się bardzo fajnie spra spra spra sprawdzało. Ja wiem, że demo było do ściągnięcia i można było no, normalnie na headsetie sobie spróbować to. I bardzo fajnie I to, to myśli, wyszło. Że to jest sterowanie? Ja myślę, że to jest ciekawe sterowanie. Nie wiem do końca, czy to jest dobre sterowanie, bo to jest też takie sterowanie, którego się trzeba uczyć, bo jednak trzeba tam zapamiętać parę rzeczy, parę komend i, i może będzie też tak, że do końca czy coś tam nie rozpozna, czy coś, ale, ale jak, jak zagrałem to kiedyś i spróbowałem tej, tej właśnie opcji z, z, tym, z, to, z tymi komendami głosowymi, to bardzo fajnie to się sprawdzało. Więc to jest właśnie też jakiś taki, to jest też jakiś taki pomysł dla tych RTS-ów, że, że można iść w ten sposób. Jeśli chodzi o, Rafa, takie RTS-y, to na przykład w Plusie miałeś Tropico 5 za darmo i w to się dosyć dobrze gra na padzie. Tam, tam ta, ta strategia nie jest jakaś skomplikowana, prawda? Tam nie ma żadnych chyba, z tego co się orientuję, chyba tam nie masz za bardzo jednostek wiesz, i tam co, może, nie może i tak, no, uproszczanie rozgrywki, wiesz, po to, żeby się nią dobrze sterowało, to też nie do końca jest rozwiązanie. Ja może trochę wychodzę z założenia tego, co już zdążyłem polubić, grając w te stare RTS-y, na których się w sumie wszyscy wychowaliśmy mhm. i nie wiem, może że to wynika trochę z tego, że jakieś tam sobie yy, wiesz, wypracowałem już nawyki zachowania, które po prostu mam zwyczajnie ochotę powtarzać. tak? I, i mówię tutaj na przykład o tym, że yy, po jakimś tam przygotowaniu, o jakichś tam mapach, nie kampanii, tylko, tylko powiedzmy skirmiszach, niekoniecznie z, z żywym, bo, bo multi to jakoś nigdy mnie nie kręciło, ale przeciwko no, jakimś tam trudnej mapie, kilka komputerów, yy, i wiesz że, że możesz sobie na przykład zrobić fajnie rozplanowany desant nie że że na przykład sam sobie wiesz rzucam wyzwania że y, robimy to w stylu USA czyli wiesz sama piechota zrzucana ze śmigłowców które nadlatują wiesz pogrupowane z kilku różnych stron i to wymagało takiej precyzji, wiesz, w grupowaniu jednostek, sterowaniu nimi, wiesz, za pomocą klawiatury, wiesz, przełączaniu się z grów, żeby to gdzieś tam wychodziło fajne i, i dawało powiedzmy taką satysfakcję, o jaką mi chodziło, nie wiem, w odtworzeniu powiedzmy jakichś tam działań, czy, czy faktycznie rozplanowaniu ich w czasie rzeczywistym tam co do jakiejś sekundy, a nie, że po prostu masa ma się wpierdolić na bazę i wygrać, bo jest ich więcej i dlatego jakoś sobie tego na konsoli nie wyobrażam i nad tym najbardziej ubolewam tak? no bo to, to, że można to zrobić sterowaniem głosowym albo różdżką wiesz, zmowa, albo padem z jakimś innym uproszczonym systemem bo gra jest tak prosta, że nawet panem można w nią grać, to niestety tutaj muszę siąść po stronie Wojtka i, i stwierdzić, że wiesz, mamy z tym problem, nie? I ciekawy jestem tylko co xboxowcy powiedzą czy raczej co się tam wydarzy, no bo tam ponoć na xboxach ma być pełne wsparcie dla myszki i klawiatury no właśnie, to chciałem zapytać, powiedzcie mi, Ani, nie macie takiego poczucia, czy, czy takiego, czy może ja po prostu czymś nie wiem, ale wydawało mi się, że nawet kiedyś to plejaka były myszki i klawiatury. Kiedyś były, zasadzie... ale to trochę to <śmiech> czasy. Ewe... A co stoi e ewentualnie... żeby w żeby no. coś takiego zrobić? No. Nie wiem, jak znam życie, to nie gdyby dostali to... klawiaturę i myszkę, to by zaraz zhakowali konsolę i Linuxa na niej postawili. Podejrzewam, że to stoi to na przeszkodzie. Wie, tak, ale... Pewnie tak, ale wiesz, jakby chcieli swakować, to by swakowali tak, żeby to działało, ta myszka i klawiatura. Tylko sęk w tym, że po prostu dla mnie to jest takie zastanawiające, że jakaś tam pula gier, które być może rzeczywiście by się grało lepiej na, na, na myszce i klawiaturze, nawet na konsolach. I właśnie, właśnie o tym pomyślałem też ja nie wiem do końca, czy nie można podłączyć myszki i klawiatury mamy wejścia USB i, i powiem wam, że no nie wiem, nie wiem nie, nie wiem. ja pamiętam jeszcze chyba na bodajże poprzedniej generacji była taka dodatkowa klawiaturka którą można było sobie wpisywać ale co z tego, że masz USB jak można nawet w trójce miałeś USB i kierownica z trójki nie działa ci na czwórce tu chodzi o to, jak ona jest potem wspierana i sorry, no Bo tutaj biłkoś, jest przemysł, no, który jest, wiesz, dosyć, tak. no ruchany. Nie wiem, może zaraz, wiesz, gromy jakieś pójdą, to, wiesz, łeb popiąłem posypię mm -hmm. i tak dalej, ale no czytałem, że Xbox ma dostać z uwagi, że jest półkomputerem, wiesz, wsparcie dla klawiatury, no to wydaje mi się, że, że wiedziałbym też, gdyby Play miał to wsparcie, nie? Owszem, no, wcześniej się gdzieś tam pojawiało, kiedyś można było dokupić, no, to się zgadza. Jest to dla mnie zastanawiające. No bo dziwne dla mnie jest to. Znaczy to nawet nie chodzi o to, że ja uważam, że klawiatura i myszka to są lepsze do sterowania, no bo, bo nie zawsze są. No. Czasem pad jest lepszy, nie? Są przecież korzystam z padu, na przykład grając w, der, w Dark Souls. -y, no to nie wyobrażasz sobie to, grać w to na, na myszce i klawiaturze, nie? Ale są takie gry, no chociażby te strategie. i tutaj taka moja ukochana strategia z, z PC to cała seria Total War. Nie? I to w zasadzie by otwarło dla też możliwość zagrania. W... I to nawet by, słuchajcie, przecież to nie musi mm -hmm. być typowa zerżnięta klawiatura, to może być jakiś taki po prostu, jakiś kontroler, który ma po prostu jakieś tam klawiszy i one nie muszą przecież się nazywać SDF, tylko mogą się nazywać lewo, prawo, góra, dół, nie? Al... I tak dalej, no. Także biorąc pod uwagę, ważne, że sprzedają że... gry z napakowanym czujnikami, jakimś wirtualnym pistoletem, to kurwa, wrzucenie tam klawiatury, która nie jest klawiaturą, tylko po prostu wiesz, rozbudowanym jakimś yy, akcesorium, nie, zawierającym więcej guzików, też nie byłoby dla nikogo problemem i podniosłoby, nie wiem, cenę o pięć dych pewnie, nie, tej, tego pudełka, więc wiesz, dla chcącego nic trudnego, no, tylko, że to po prostu nie jest mhm. target widocznie, ktoś może mądry, no, może, może mądry prostu, robi jakieś tak, badania, tak, bo... wie, że ci, co grają w strategię, to, to wiesz, tak, no, siedzą no. przed komputerem i... No, tylko wiesz, no, no, no, no, bo jak, jak mogą siedzieć przed przed konsolą, skoro nie mogą siedzieć przed konsolą. <głos> Więc siłą rzeczy siedzą przed komputerem, Ale jasne, tu chodzi o to, żeby jakoś pozycjonować produkt na rynku i, i on, nie, jeżeli byłby zbyt wszechstronny, to może by nie był Tak samo, słuchajcie, no, można, bo czasami są takie argumenty, no, na pc można zagrać we wszystko praktycznie. Znaczy, nie ma takich gier, niby, kiedyś nie było, teraz już są, tak, To wszystkie vr ale kiedyś był taki argument zawsze, że no, po co kupować konsolę, jak przecież na PC jest wszystko. No ale tu chodzi też o to, co nieraz przy tych naszych takich pseudo-wojenkach konsolowo owych się pojawia. Kwestia pewnej ergonomii, pewnego stylu grania, nie? Wiadomo, na PC cie sobie siedzisz przed, przed komputerem, przed monitorem, na, na krzesełku, a, a, a konsola to jest zupełnie inny komfort, bo to jest jakby... Taki moment, gdzie ty dupę składziesz na jakieś zajebszym fotelu i... Znaczy, no, ja na przykład wiesz, wioski, ubieram nie, pełny garnitur z krawatem i, i siadam na krześle, no, ale no, każd, Każdy to, ma swoje lubi. fetysze. Nie? No ja wolę na przykład w rajstopach. Nie? No, każdy ma to swoje to. fetysze i spoko. Ale właśnie o to chodzi. nie? się, jest jakiś tam... Dobra, no. ale bo tak się rozgodaliśmy, a, a ciekawi mnie, czy macie jeszcze jakieś gry takie, które byście no, chcieli... Tak... Ty, ty Rafale mówiłeś ogólnie o, o strategiach, ale masz jakąś konk konkretną strategię konkretny tytuł, który jest od nie wiem, 5-10 lat na PC-cie i go nie masz i, co, i płaczesz? No ja, przede wszystkim jestem wielkim fanem komandów prawie wszystkich, głównie Red Alerta, gdzieś tam jeszcze tego starszego czyli, czyli dwójeczki bardzo też dobrze mi się grało w Generalsa ze wszystkimi dodatkami w tym klimacie takim bardziej rzeczywistym amerykańsko jakimś tam mm -hmm. e, wiesz, ta, ta wojna z Chinami i z Dzikim Wschodem. E, no i to są takie moje dwie gry ulubione, w które bym pograł, ale wiesz, no potem odpadłem już od pecetów i, i przyznam szczerze, że nie śledziłem za specjalnie, wiesz, jakie tam byłyby tytuły, które mm, które by się pojawiały, ale to to jest coś, co zawsze po prostu mi się podobało, wiesz, budowanie bazy w jakimś tam określonym yy, wzorze, mhm. tak? No, no to Czyli... po prostu było coś takiego, No to wiesz, powiem ci, że, że jeżeli chodzi o RTS-y, to teraz jest taki trochę kryzys, yy, jeżeli chodzi o RTS-y, bo praktycznie nic się nie pojawia. Jak się pojawiają jakieś nowe tytuły, tak jak yy, Gregu, to one, czegoś im brakuje. A z kolei jest w zasadzie jedynie, jedyny król RTS-ów, no to masz, to masz StarCrafta i no i, i, i po prostu kwestia jest taka, czy by ci StarCraft podszedł u nie? nie? Jakby ci podszedł, to byś tego akurat zadowolony. Za StarCraftem nie przypadam, ale to, to nie dlatego, że tam cokolwiek jest w tej mm. grze złego, tylko po prostu setting mi nie leży. Nie, nie e, ten klimat, no. Mhm. Zdecydowanie bardziej właśnie te, te, te, te dlatego Red Alerty i komandy, bo, bo wojna, bo czołgi, bo tak jeszcze bardzo trzymało. Jeszcze bardzo, masz bardzo total długo się w Star w Total War grałem, ale mój brat grał bardzo dużo w Total War, ja gdzieś tam zerkałem, są spoko, też wiem, szanuję, ale, ale to też nie jest mój setting dlatego też Age of Empires pomimo, że jest wiesz, super teraz zremasterowane i, i w ogóle piękna wersja, nie? Dwójeczka to to też jest fajna gra, też w nią trochę grałem ale, ale nie to yy, powiedzmy nie wciąga tak bardzo, pomimo, że wiem, że jest świetna, też w dużo grałem, to nie wciąga tak bardzo yy, jeszcze grą, która była dla mnie, no naprawdę świetna, to były RTY, yy, Erty 2150 bodajże to, to, to też tam był fajny, ciężki klimat, fajne jednostki dobrze mi się w to grało. wiesz co, powiem ci, że jest na pewno yy, jakaś tam pula tych gier, które co prawda one już nie są wznawiane yy, niech będzie Command yy, nie Command Kong, właśnie tylko Company of Heroes ale trochę by tam się pojawiło nie? Takich, ale, ale tylko strategia, tak? to jest taki jedyny, jedyny ten yy, RTS -y. no RTS-y, konkretnie wiesz, RTS-y, różnego rodzaju to na tym dla mnie to było zawsze no tak, wiesz, to jest fajny klimat Gierek, ponieważ że w RPGi w ogóle w czasach pc nie wchodziłem, zawsze były ścigałki, te wszystkie strzelanki, przygodówki, FPS-y, to RTS-y praktycznie wszystkie, które wychodziły swego czasu, wiesz, hmm. badałem nie, w tamtych latach ich świetności takiej największej. A ty Rafał? Znaczy ty Krystian? <laughs> Rafał. No słuchajcie, no ja w sumie tak jak Rafał mówi, RTS-y, z tym, że no nie jakieś tam Red Alerty, chociaż pogrywałem nie, nie powiem, pogrywałem du, dużo w, właśnie w Tiberian Sun pamiętam i w różne, w różne, w różne tego typu rzeczy oczywiście na PC-cie, ale ja jednak ekonomia, ekonomia i, i nawet taki głupi przykład tego Pizza Connection 3, no kurczę, gdyby to było na konsoli to po pierwsze, ja już bym wcześniej o tym wiedział po drugie, już by, ja już prawdopodobnie nie bym to miał, bo w jedynkę naprawdę bardzo długo grałem w Sydney Kate a w Connection już mniej, ale, ale tytuł naprawdę był bardzo mocny. Tak samo jakiś nowy Dim Hospital ma wyjść. Przecież to są tego typu tytuły, których, dla których musiałem kupić ten jebany komputer, tak? Już, już nie mówię o Casterach czy o planet coasterach, czy... E, czy nawet e, czy nawet właśnie chciałem, po, e, chciałem powiedzieć o, o tej karciance e, e, w którą gram cały czas ale z karciankami akurat nie ma tak dużego problemu, bo w sumie na androidach są karcianki i na, i na konsolach też, też wychodzi tego coraz więcej, ale, ale tak no, no chyba tutaj tylko i wyłącznie te RTS -y, jeszcze, jeszcze ewentualnie no moja ulubiona seria, jedna z bardziej ulubionych, czyli oczywiście Hirosy, tak e, sterowanie w w tego typu grze jest banalne, i naprawdę ja w dalszym ciągu nie widzę problemu, czemu tego dalej nie ma na konsolach. Mogę ewentualnie zrozumieć tylko jedną rzecz, że szóstka była tak spierdolona, ten silnik miał tak zjebany, tam były takie pacze, że to dalej się wszystkim nie bało. I ja rozumiem, że nie wiem, Sony by ich nie dopuściło albo coś, że silni kompletnie nie ogarnęli, ale już siódemka jest zdecydowanie lepsza pod względem optymalizacji i jest do, dobrym tytułem, bardzo dobrym tytułem i cały czas ubolewam właśnie, czemu w sumie w sumie turówka, po której no, naprawdę można się bez problemu poruszać padem po tej planszy i nie byłoby z tym problemu, czemu to dalej nie ma, e, czemu tego dalej nie ma właśnie na, na konsolach i właśnie między innymi dla tego typu tytułów właśnie no musiałem kupić tego kompa, e, z tym graniem jest różnie, ale, ale, ale w sumie ale w sumie właśnie dla, dlatego ma, mam tego kompa i dlatego bolewam, że tego nie ma na konsolach a czemu nie, ma, nie mam pojęcia Wojtku? Ja myślę, tak jeszcze dodałem tylko do tego co powiedzieliście, myślę, że tutaj Rafał powiedział jedną ważną rzecz której my jako pct gracze nie doświadczamy w przypadku gier PlayStation tak bardzo to znaczy my zazwyczaj pc zazwyczaj wiedzą, co tam się na konsolach wydaje, bo marketing tego jest taki bardzo ogólny. A z kolei jakby gracze jakby gracze konsolowi nie do końca wiedzą, co tam na tym rynku PC-towym się, się czasami dzieje. Wiecie, dlatego ja też jak teraz za chwilę zacznę mówić, co ja bym to sobie zagrał z konsolowych gier, to też będę pewnie mówił tylko te AAA, nie? Produkcja. A pewnie gdzieś tam jest też cała pula fajnych gierek e, e, konsolowych, o których nawet nie słyszałem. No, ale jednak mam wrażenie, <coughs> przepraszam, mam wrażenie, że te proporcje są, są jakby zachwiane tutaj jednak na, na korzyść. E, dosyć nie na korzyść, tylko w zasadzie takie, że konsolowcy mniej wiedzą o rynku PC-towym no. niż PC-towcy o konsolowym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Myślisz, to... że więcej jest tych braków? No bo ja patrząc z drugiej strony, yy, ja trochę oceniam sytuację w ten sposób, że yy, całe giereszkowo <śmiech> yy, u nas w kraju przynajmniej rozwijało się dosyć mocno w ten sposób, że wszyscy mieli swego czasu komputery i z nimi się yy, zaznajomiali w jakimś tam czasie każdy powiedzmy mógł sobie pograć tam wyrobić, wiesz, poznać te tytuły typowo PC-owe. Yy, zobaczyć, nie wiem jak się gra w FPS-y na myszkę, jakie są RTS-y, i tak dalej, natomiast yy, potem powiedzmy obozy się podzieliły, kiedy te konsole stały się bardziej popularne, dostępne finanse, kiedy były trochę inne yy, i i mało który konsolowiec nie zna kompletnie rynku PC-towego, nawet w takim świetle przeszłości, Yy, tak jak ja powiedzmy, który, który tam, nie wiem, gdzieś tam wspomnieniami go ocenia i żyje, ale to wciąż jest aktualne jakby te yy, te gry, które no dalej robią furorę, tak? I yy, powiedzmy dalej jest o nich głośno, nawet jak mają już po kilkanaście lat czasami. Yy, natomiast w drugą stronę jest bardzo dużo osób, które z nigdy do konsoli nie podeszły i, i tak naprawdę nie wiedzą, wiesz, yy, jak to jest zagrać w Uncharted albo albo jak to jest yy, zagrać z wykorzystaniem jakichś typowo konsolowych rzeczy takich jak akcesoria, no bo to też jest dosyć istotne, że tylko na pecetach były dostępne muwy były dostępne na PlayStation. Tak? i... Później na PC na, konsolach, PlayStation, na, konsolach, na konsolach. na Kinect był na Xboxie, no, tak, muwy były na Playstation, mm. View, Tam jest mnóstwo gier, które może wiesz, no nie urwały dupy, może to nie przetrwało próby czasu, ale jako doświadczenie samo w sobie było bardzo fajne, nie? I tutaj, no, wiesz, Krystian wciąż się gdzieś tam zachwyca nad niektórymi tytułami pod ale, ale Wiarą, no okej, okay, teraz wiar to, to powiedzmy, że już nadrabia. To sea of nawet... Thieves. Tylko wciąż na pecetach to jest tam kwestia nie wiem, 3-4 tysięcy do wydania plus PC a, a tam masz u nas za półtora tysiąca, tak? Więc dalej jest ta dostępność zupełnie na innym poziomie. I to jest też taka duża, duża rzecz, którą, która was omija, a tak mógłbym to, to określić. już Pomijając kwestię tego, no, że właśnie jest, jest szereg gier, których nigdy tam nie, nie, nie mieliście styczności, tak? No zawsze wiem, że pecety były ubogie w platformówki. Były tam, nie wiem, kilka jakichś gierek ubogich dla dzieci, tak naprawdę dla dzieci, podczas gdy my mieliśmy, nie wiem, Spyro i Crash'a, który zamiatał, to tam się, wiesz, od czasu Kroka nic nie wydarzyło. Potem były, wiesz, Jack and Daxter, Ratchet and Clank, a na PC tak dalej nic, jeżeli chodzi o platformówki. I tam na pewno jest też ogromna dziura. Wiesz co, tak, ale tu chodzi mi troszkę o coś innego, bo ty też powożysz się do takie historyczne gry. Um, ja tu raczej mówię o tym, że PC, i tutaj no, mówię to z, z bólem w sercu, ale to nie po to, żeby, żeby wam dokuczyć. Oczywiście. <grych> tylko, tylko. Nigdy tak nie mi, mówisz, no? Nigdy, never. Tylko chodzi mi o to, że po prostu PC to jest trochę. To jest po prostu zupełnie inne granie. I um, chociażby sam Steam i ilość jakichś takich produkcji, yy, które po prostu nie są tak bardzo popularne jest zatrważająca i tam gry premier w roku jest no, liczonych w setki, nie? jak nie tysiące. Yy, więc tu chodzi mi o to, że jakby ten, ta pula tych możliwości na no, PCC jest, jest znaczna i nie ma się co dziwić i nawet gracze PC-owi po prostu często tego nie ogarniają, bo tego nie da się ogarnąć, a co dopiero gracze konsolowi. Podczas gdy na konsolach jednak jak jest jakaś gra z tego, dozwijmy to jeszcze raz, AAA, to ma się jednak, ma się jednak nieustannie mm, te reklamy tego, tak? No, no który gracz nie słyszał y, PC-towy o, dajmy no to... Y, no, co tam, co tam to ostatnia graba, co, co Christian tak hejtował, to a później zapomniałem nazwę teraz. Mm, ojejku. Ja coś hejtowałem? Destiny? Co co, co, co, co dwójka jest teraz na pc -cie. Tak, Destiny, dokładnie, nie? E, więc każdy gracz, nawet z Coś tam słysza o tym Destiny i sobie żałował, na przykład, że nie ma tego na PC, nie? W takim kontekście. A jest mnóstwo takich gier na PC to, co, co, co konsolowcy po prostu o nich nie, nie słyszeli. A one są gdzieś tam dobre, nie? No, ale to, tak jak mówię, na, na konsolach jest wie, ty też tak jest. Tylko chodzi mi o skalę. Podejrzewam, że ta skala, skala jest taka dość nierówna, nie? W tym temacie. Ze względu na fakt, że po prostu jest zupełnie inna ilość gier. Natomiast już się z tym, bo chciałem powiedzieć, czego ja bardzo żałuję, że nie mam na PC-cie, o no, tego czekamy, jest czekamy. Że więcej niż, niż wy macie yy, w temacie konsol. <śmiech> Więc przede wszystkim przede wszystkim dla mnie taką grą, do której zawsze mm, trochę żałowałem, że nie mam konsoli, to jest Red Dead Redemption. <śmiech> I to jest chyba jedyna taka gra która naprawdę. Mm, naprawdę jest mi, jest mi trochę. Yy, z tego powodu smutno, że sobie w nią nie zagram na pozycji. Yy, I prawdopodobnie znaczy, no, w zasadzie nie wiadomo, co tam z tą dwójką, ale też pewnie nie zagram dwójkę. Yy, ale jeżeli zagram, no to, no to fajnie, ale tego, tego nikt nie wie. I w zasadzie nie ma żadnych jakichś pe pewniaków przecieków na ten temat. No, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe gry, no to trochę by się tam pewnie tego znalazło. Heavy Rain. Słyszałem o tych, że bardzo dużo dobrego i też chciałbym pewnie spróbować. Myślę, że na pewno taką grą by był, by był Uncharted. Więc trochę tych gier, nie? Takich, tych AAA tak zwanych z konsol. Chętnie bym na PC cię zobaczył. Natomiast nigdy nie był to dla mnie taki, taki jakiś argument, żeby sobie tą konsolę kupić. I to nie ze względu nawet na to, że ja nie, nie lubię konsol, albo nie, nie, nie, to był jakiś absurd, że ja po prostu lubię gry i tak naprawdę wali mi to. No chyba zdajecie sobie sprawę, że jak sobie tak dogryzamy, to to, to jest tylko sobie dogryzanie. Ale tak naprawdę ja lubię gry i, i, i, nie, i nie chodzi o to, czy ona jest na PC, czy jest na konsoli, tylko że rzecz jest fajna a PC to jest jakiś tam wybór no, wynika to z, z kilku rzeczy bo to też jest dla mnie narzędzie pracy i, i tak na nim gram i ta ilość gier jest dla mnie zupełnie wystarczająca nie potrzebuję jeszcze dodatkowej skrzynki do grania, bo już po prostu mam jedną która, która mi to w zupełności zapewnia i na PC jest tak wiele premier które chcę obczaić, że jakbym jeszcze miał obczajać gry, gry konsolowe to po prostu nie do rady no, taka, jest, taka jest smutna prawda i to tylko to, to, to z, z tego to głównie wynika, nie? To, to moje zdecydowanie się na PC -ty. no A jeżeli chodzi o to, dlaczego chciałbym pograć na konsolach, może częściej troszeczkę i czasami faktycznie chciałbym może odstawić tego PC ta i trochę inaczej zagrać, to jest wygoda, Bo ja mam nie? konsolę, bo, bo cała to wygoda. Jest, wygoda, wygoda, bo po prostu dla mnie jest bardzo fajne to, jak często gram u znajomych, zwłaszcza szwagra, bo szwagier ma playkę, no to, no to nie ma nic fajniejszego, jak się po prostu walnąć w fotelu, nie? Duży, duży telewizor, jakaś tam fifka albo jakieś wyścigi, no to to jest fajne, Mówi, nie? To jest fajne. No, także, także to jest niewątpliwie zaleta. Dodatkowo jakieś to wszelkie mordobicia, takie rzeczy, no to urok mają tylko na konsolach, nie? Bo można sobie tam na PC pograć w Mortala, nawet po sieci, mm -hmm. no ale nigdy to nie będzie tak fajne, jak gdzieś tam impreza, pizza i turniej Mortala ze znajomymi. Przed telewizorem, nie, więc to jest chyba to, co po prostu, co po prostu jest dla mnie, jakieś tam takie, czego mi brakuje w, w, w PCC. A z drugiej strony, tak naprawdę, zauważcie, że to są w pewnym sensie sztuczne problemy. To znaczy, to nie są sztuczne problemy dla nas, ale to są sztuczne problemy, że chodzi o technologię, bo prawda jest taka, że to jest tylko pompowanie, jakieś tam kali kalibracja marki przecież, yy, przecież yy, nic nie stoi na przeszkodzie żeby tak jak mówiliśmy przed chwilą żeby na konsolach sobie były yy, sobie były po prostu myszki klawiatury i nic nie stoi na przeszkodzie żeby, a to już w ogóle nic nie stoi na przeszkodzie nawet technicznie żeby sobie podłączyć pc do telewizora nie? Bo, bo czemu nie? No to możesz zrobić dosyć mnóstwo ludzi tak, tak też ma podłączonych mhm. i sobie ma na dwa ekrany i tam przełącza tylko kiedy chcę na telewizora, kiedy ma monitor, nie? Tylko, że to jest po prostu kwestia technologiczna, jakby producenci, producentom na tym, producentom na tym nie zależy, bo wcale nie chcą być tak wszechstronni, bo, bo to nie jest w ich interesie specjalnie. Bo tu właśnie o to chodzi, tak? Są pewne specjalizacje. Konso na konsoli jest ta specjalizacja, że jednak tu się pisga głównie właśnie, nie pisga się na przykład w strategię, a na pc nie pisga się po nie? Chociaż w zasadzie technologicznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby sobie właśnie po tym pijarze, po tym wiarze, po żeby sobie pisgać, nie? Tak na logikę. Tak mi się no, wydaje. Że to jest, tylko. to nie chodzi mi o to, że to jest jakiś spisek producentów, tylko że to nie leży w ich interesie po prostu, żeby, żeby tak to, żeby tak to, że tak powiem, poszerzać to spektrum, nie? Możliwości. Mówisz, że to jakiś spisek. Nie, mówię, że to nie jest spisek. Tylko to po prostu wynika ze zwykłej kalkulacji. Jeżeli jeżeli Dobra. produkujesz konsolę, masz markę taką jak Sony i uda ci się zrobić fajny sprzęt, który jest w dobrej cenie, jest z tym kompatybilny. Yy, to zaczynasz tworzyć i opłacasz takich producentów gier, którzy robią gry pod twój sprzęt mniej więcej. I jeżeli miałbyś teraz poszerzyć to wszystko o klawiaturę i myszkę powiedzmy, to znowu otwiera się cała pula nowych, nowych gier, nowych producentów, nowych rzeczy. I jeżeli to samo by zrobił pecety, to, to nagle by ten, ta konkurencja przebiegała po trochę innej granicy, po trochę innej linii. A teraz są wszyscy względnie zadowoleni takie mam wrażenie, że jest okej, okay, tak? No. Mi się wydaje, że to może mieć duży związek z tym, że wiesz, konsol jest sprzedanych powiedzmy tam w milionach każdej generacji ileś sztuk, nie? kilkadziesiąt milionów. I w momencie, kiedy mamy premierę jakiejś gry, to to bardzo dobrze idzie doceni ocenić, yy, jaką na sobie radzi, jak się sprzedaje. Tak? To też nie jest rynek spiracony tak bardzo, żeby, mm. yy, żeby tego nie móc ocenić. I to widzimy zresztą, co się sprzedaje, tam ogadamy sobie o tej sprzedaży, ogólnie jest ok. I teraz, yy, jeżeli były już jakieś próby, Choćby nawet przy, przy tej grze, tym nie wiem, to chyba jakiś Trime był, czy czy jakaś taki inny dziwny tytuł z tego PS3. Naprawdę, wiesz, głośna była ta premiera tej strategii i to była chyba taka najlepiej, wiesz, napisana i to też było ekskluzyw co było ciekawe i niestety nie wiem, ale przeczuwam, że to się nie sprzedało tak dobrze, żeby komuś się chciało ten pomysł kontynuować, bo kontynuowania nie było I, i po prostu te próby zostały zgaszone, w związku z tym to się tak naturalnie wykrzaczyło, wiesz, no dużo osób wciąż jest jednak i to bardzo, bardzo widać po serwisach aukcyjnych, jak sobie ktoś przejrzy, Wpiszcie sobie kiedyś z ciekawości opcję FIFY, jakieś tam wiesz na, na Oelixie, albo po prostu wiesz zestawów gier z PS3, na przykład, które ktoś teraz wyprzedaje. To jest piękna historia, bo jak przeglądasz sobie czyjeś prywatne wiesz, zestawy gier, nieważne czy on tam ma trzy płyty czy 5, to tam jest na 7 płyt załóżmy cztery części FIFY: 14, 15, 16, 17, plus 3 gry, które dostał w pakiecie z konsolą i i jedna może jaką kupił, jakąś tam inną powiedzmy, nie? I wiesz, i to jest taki typowy gracz konsolowy, który no nazwijmy to nie, nie, nie poszerza tych swoich zainteresowań, no nie jest takim graczem gdzieś tam, jak, jak my staramy się gdzieś tam ocenić cały rynek, otworzyć się na coś nowego i tak dalej. Na pececie na pewno jest, jest mniej takich osób, które wiesz no, w ten sposób gdzieś tam grają, tak? No bo jak ktoś tam inwestuje w ten sprzęt już na tyle, żeby on on sobie działał, to... Yy... No, ciężko mi to ocenić w sumie, jak jest na pecetach, ale wydaje mi się, że jednak yy... PC Master jest troszeczkę już się rządzi innymi prawami i, i takich osób, które przychodzą, wydają tysiąc w sklepie i siadają w domu, mają Fifę, to wiesz... Yy... To, to, jest na pewno więcej na konsolach i, i, to powoduje, że ten rynek jest względnie mniejszy, pomimo nawet, wiesz, 50 milionów sprzedanych konsol i, i potem jak wchodzimy z takim projektem RTS-u, to, to on się sprzedaje, wiesz, na zasadzie 100 tysięcy, 200 tysięcy i... Mhm. No jasne, umiera. jasne, jasne, jasne. No to jest właśnie to, że jeżeli jest produkt skalibrowany pod zupełnie inne granie, pod zupełnie inne takie zwyczaje graczy, no to już teraz nagle tego nie będą zmieniać, nie? Bo to po prostu za dużo pieniędzy by kosztowało przyzwyczaić graczy do innych, do innych rzeczy i tak dalej, nie. Chociaż w drugą stronę to w zasadzie nie ma problemu, nie? Każda gra na PC ta na konsole może być jakoś tam zrealizowana na PC. Kwestia jest tylko taka, że nie zawsze jest to zrobione, dobrze. Inna sprawa, że jest dużo gier na konsolach, które aż się proszą o. Znaczy mają VR-a, a na PC to my tam mamy na razie takie, takie jakieś próby. Nie jest to tak, tak jednoznacznie dobrze zrobione. nie? Tak jak wy mówicie, tam tak jak Christian czasami recenzuje jakieś gierki VR-owe, no to widać, że to po prostu jak jest dobrze zrobione, to jest dobrze zrobione. A na pc to jest strasznie, strasznie nierówne. Nie? Okej. Okay. No, więc myślę, myślę, że chyba temat jest w miarę wyczerpany. Generalnie. Także no, ja bym jeszcze ewentualnie tylko powiedział tyle, że, że jakby podejrzewam, że za jakiś czas, za parę lat znowu się te wajchy obrócą. Pamię nie wiem, czy pamiętacie nawet, yy, gdzieś chyba w takich numerach już, a 60 70 Secret Service starego dobrego, to już wieszczono, że w zasadzie pc to już, to, to, to końcówowa już jest, nie? To już to, to, po, po wszystkiemu, to już teraz to nie ma się co tam spinać. Podobnie było z, zresztą z konsolami yy, chyba przy trójce, czy przy, przy dwójce, czy przy trójce, nie pamiętam teraz, jak to, gdzie to tam było, że wydali, że y, konsole się tam pojawiły tej nowej generacji, no a już już bardzo szybko się zastarzały. Ale nie chcę teraz się powiedzieć, to przy czwórce to było? Przy tej no najnowszej generacji konsol czy wcześniej? Nie to to znaczy, ja heja, że przy trójce, ja, przy trójce na pewno było tak, wiesz, mocno, bo przy czwórce to już. Ale czekaj, chodzi ci, że konsole się kończą, tak? Nie, nie, tam była taka akcja, że, o, dopiero wydali konsolę, a ona już jest stara i ma stare bebechy i w zasadzie nie to, nie to, to przy czwórce tak było, bo już, wiesz, od razu od premiery to była pierwsza premiera, tak naprawdę, e, od czasów wiesz, konsol PSX i, i starych sprzętów, gdzie e, w chwili premiery ty i tak dawały lepszą grafikę. Niezależnie czy to był PSX czy PS2 czy PS3 to zawsze na premierę to była kosa i, i komputery nie były w stanie jej dogonić wiesz tam z PS3 to tam była jakaś taka wiesz skomplikowana architektura, procesor zaawansowany, że go tam ponoć wiesz, kupowali i wykorzystywali te bebechy do sterowania rakietami mhm. nie? czy jakieś tam inne historie wiesz piękne Urban Legends. Natomiast fakt faktem, że to było mocne i to robiło wrażenie w roku, przecież tam PS3 było w 2007, no i jak wychodziły wtedy gry, wiesz, napisane tylko pod to, tak jak wiesz, pierwsza Uncharted, to po prostu, wiesz, czapki z głów, mm. a przy czwórce, przy czwórce tego nie było, zwyczajnie tego nie było i na PC-tach już, wiesz, już wtedy gdzieś tam sięgało te wszystko, 60 FPS-ów 4K, Bardziej dlatego, że tam, wiesz, architektura na to pozwalała i, i to już były te czasy, kiedy można było, wiesz, połączyć szeregowo, nie wiem, dwie karty i tak dalej. Ale też tym, że można było bardzo dobrze jakiś... połączyć dwie karty, wiesz? Tak, ale wiesz, chodzi o to, że, że jeżeli się to pojawiało coraz częściej, to i gry były po prostu od razu, wiesz, podkręcane. Tam, gdzie po prostu się pisało wszystko, wiesz, bez ograniczeń, a te gry nie były pisane za za bardzo od nowa, bo ta architektura była wspólna, wiesz, obydwie konsole i Xbox i, i, i Playstation są, jak się nie mylę, na AMD podzespołach oparte, więc niejako wiesz, wszystko się koduje w podobny sposób i robiąc powiedzmy, wiesz, setting pecetowy, potem się obcina je do konsolowego, nie? No, więc tak to wygląda i pod tym kątem faktycznie ta generacja jest, jest gorsza, próbuje wiesz, czymś innym nadrabiać. No, wydaje mi się, że ten VR to jest strzał w dziesiątka. No, chociaż pewnie niewiele gorzej ma to, tego ogle, ale jednak, no, to jest coś, co, co, na pewno jest dużym plusem, nie? Takim bustem sprzedażowym. Nie, ile teraz kosztuje tego ogle VR? Koło tysiąca w Polsce? No to trochę staniało, ale generalnie, generalnie no mówię, tutaj jakby nie ma, nie ma reguł, no mówię, za, za, parę, za parę lat się ten magiel znowu przekręci wszystko się wywróci pewnie do góry nogami i ktoś tam, podejrzewam, ktoś tam y, z, będzie próba scalania tego, to znaczy do, docelowo, co ci nie oszukujmy się mam wrażenie, że docelowo tak za za jakiś czas, to, to wszystkie sprzęty będą, polegały na tym, żeby kupić taką skrzynkę i ona będzie taka omni, taka do wszystkiego, tak, że będziesz sobie z tego puszczał muzykę będziesz sobie z tego w fotelu grał w ten, a wieczorem będziesz sobie pracował nad artykułem. No bo po prostu siłą rzeczy... Nie, nie, nie, nie Wojtek, to tak nie będzie. To tutaj wiesz, czarnoksiężnik się w tobie odezwał. Bo wiesz, każda branża potrzebuje swoich specjalizacji. Wiesz, jak spojrzysz na, na motoryzacyjną, to zobacz ile masz... Yy... Zobacz, w którym kierunku to się rozwija. Tak jak kiedyś miałeś nie wiem, 3-4 modele Mercedesa, nie? W latach, wiesz, kiedy my, wiesz, zaczynaliśmy tam sobie raczkować. Był, wiesz, jeden większy, drugi mniejszy, trzeci terenowy, powiedzmy. Tak teraz masz 7 modeli, powiedzmy, klasowych, plus drugie 7 w wersjach uterenowionych, nie? Zupełnie innych, plus jeszcze kilka innych specjalnych i wszystko się zamyka na 19 czy 18, żeby każdą niszę wypełnić i i jak najbardziej się gdzieś tam wpasować w produkt I, biorąc pod uwagę, że komputery dzisiaj, wiesz, no mamy wszędzie i jest potrzebny oddzielny komputer jakiś tam, niech on się komunikuje ze wszystkim innym, ale po prostu jego mm, przeznaczeniem jest powiedzmy siedzieć mi w kieszeni i, i być telefonem i sterownikiem do wszystkiego, drugi komputer ma sterować moim telewizorem i powiedzmy mieć taką funkcję, żeby to spełniać, nie, a, a trzeci będzie konsolą i wiesz, one się wszystkie ale, będą łączyć, czwarta będzie yy, tak. od, no odtwarzanie ja tym... muzyki, nie? I tylko i wyłącznie jakieś, wiesz, precyzyjne komponenty, jakieś procesory dźwięku, czy procesory graficzne, yy, które zawsze będą, wiesz, coraz bardziej zaawansowane, będą w stanie to zaspokoić. To, to jedna Ale maszynka, weź... nie, nie, nie, to wszystko bo potrzebnie, czyj, bo, to... Bo ty nie bierzesz pod uwagę jednej rzeczy. Mówisz teraz o, o samochodach na przykład wcześniej, nie? To przykład samochodów, tylko że samochody muszą spełniać różne, różne wymagania, różne warunki, są różne ich ceny i tak dalej. Podczas gdy ceny sprzętu, takiego typowego sprzętu, yy, który mamy w domu, to jasne, że tych sprzętów, one, będzie ich milion pięćset, tak jak dzisiaj jest milion pięćset różnych telefonów, nie wiem, wiesz, do odtworzenia muzyki, telewizorów, pod tym względem jak najbardziej. Chodzi mi raczej o to, że one będą coraz bardziej wielofunkcyjne, że w pewnym momencie nastąpi zapewne taka próba, zrobienia takiego, wiesz, tak jak się buduje smart domy, nie? Yy, że w, już w pewnym momencie wszystko tam jest ogarniane, nawet łącznie z lodówką, nie? Masz, masz ogarniane przez jakieś tam komputery. To o to mi chodzi raczej. I jak to będzie tam technicznie dokładnie rozwiązane, no to tego nikt nie wie, no bo to, wiesz, no to jest właśnie tak jak mówisz, takie, takie wróżenie. No Ale... właśnie, to, ty mówisz o jednym komputerze od wszystkiego, tak jakby wiesz, był jakiś, jakiś tam Skynet, nie? Czy coś w tym stylu, a tutaj mówimy o, o, o tym, że każdy będzie miał swój murzek i po prostu ewentualnie wszystkie się będą komunikowały, to tylko o to jest prawdopodobnie. a równie dobrze może być tak, że sobie kupisz po prostu różne sprzęty, kupisz sobie z takiej firmy albo innej i on będzie modułowy po prostu. No tego nie wiemy, to nie o to mi chodzi, nie, nie to była moja, moja idea. Chodzi mi raczej o to, że w pewnym momencie już nie będzie miało znaczenia, jak chcesz sobie pograć, znaczy będzie miało właśnie znaczenie, czy chcesz sobie siedzieć w fotelu, czy chcesz siedzieć przed biurkiem, to podejrzewam, że nadal to będzie jeden sprzęt. Po prostu producenci kiedyś pewnie do tego dojdą, że to się jakoś tam opłaca, bo ludzie też są wygodni. Wiesz, ja na przykład nie miałbym nic przeciwko już teraz, gdyby był taki sprzęt, który który będzie mi zaspokajał wszystko i na razie na dzisiaj mogę sobie to zrobić, tylko muszę to sobie zrobić ręcznie, tak? Muszę to wszystko ogarnąć. A że dzisiaj wszystko jest zautomatyzowane, tak jak kupisz sobie teraz mieszkanie, to kurde, już ma wszystko zautomatyzowane, nie? No to podejrzewam, że przyjdzie taki moment, w którym ty po prostu przyjdziesz do sklepu i zamówisz sobie, nie wiem, usługę, która dostarczy ci pełny pakiet multimedialny, żebym tak to nazwał, tak? No, na taki, tak, tak mi się wydaje, a to jest, tylko moje, to jest tylko moje wrażenie w sposób. Nie wiem, jak będzie. Natomiast tak by wskazywało na no to, no to logika, nie? Po prostu okay. lubimy eee, uproszczać eee, niż komplikować. Słuchajcie, eee, pożyjemy, zobaczymy. Słuchajcie, myślę, że temat pomału możemy kończyć. Eee, jak widzicie, mamy, mamy, swoje, eee, mamy swoje typy. Wiemy, w co chcemy grać, wiemy, jak chcemy grać, zobaczymy, co przyszłość też pokaże. Słuchajcie, ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć tak na szybko, że HBO Go wchodzi dzisiaj po raz pierwszy do internetu, więc jeżeli chcecie oglądać HBO tylko i wyłącznie w internecie, na aplikacjach w telewizorze, jak na przykład Netflixa, to od dzisiaj jest to możliwe, nie trzeba mieć, nie trzeba mieć wykupionego żadnego abonamentu telewizyjnego w żadnych pakietów, w żadnym Polsacie, NC+, czy innym pedale. Po prostu możecie zrobić i wykupić to online'owo, tak samo jak Netflixa. Dokładnie tak. I tylko przypominamy, że użytkownicy PS4 mają e, aplikację HBO Go, więc mogą sobie ściągnąć w ten sposób i oglądać. E, dobra, słuchajcie. 107 odcinek dobiega końca. E, standardowo wchodźcie na naszą stronę bezimienny.pl. Tam wrzucamy odcinki. Jesteśmy też na YouTubie. Wpiszcie sobie bezimienny podcast. Znajdziecie nas na YouTubie. E, zapraszamy Was również na e, projekt Wojtka, czyli nerdomanser.pl tam też wrzucamy odcinki dzisiaj nawet gościnie coś tam nagrałem u nich jak najbardziej polecamy i oczywiście nasze ulubione radio, czyli Black Widow Radio, tam jesteśmy i tam też nas rejestrują. No i poza tym Facebook, Facebook, dalej mamy swoją stronę, tam wchodźcie i oczywiście możecie do nas to również pisać maile. Na Twitterze też jesteśmy, nawet jesteśmy na czymś takim, co jest Google+, Plus. tam też jesteśmy, chociaż nie wiem po co, ale, ale... Też tam są wrzucane jakieś tam odcinki. E, tak czy siak, jesteśmy wszędzie, więc e, bardzo się cieszymy, że nas słuchacie już tyle odcinków i będziemy się pomału z Wami żegnać. Więc ze mną dzisiaj e, standardowo był Rado, Rafał Radomski. Byłem, dzięki wielkie, cześć. E, był z nami Wojtek Kocjan. Bardzo było miło, cześć. E, jak zwykle... I byłem ja, czyli Christian Kender a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc dziękujemy drodzy słuchacze za odcinek, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.